dzisiaj odcinek 78, naprzeciwko mnie Krzysztof Tymczyński. Po mojej drugiej stronie Andrzej Nowak. Witamy, po raz 78, kurczę, mm -hmm. to już nie, niedługo będą A Jak będą złote krzyczaki, to urodzinki. mieli trzecią urodziny. O gdzieś, ja pierniczę, ale to będzie trzeba wykmienić coś fajnego na ten... Nie wiem, czy kiedykolwiek robiłem coś tak regularnie. A, tak spałeś pewnie, albo no to nawet chodziłeś do ubikacji, <laughs> to nawet robisz już 30 lat, pasz. Jaka, regu jaka regularność? No, no, no, no. Znaczy, mam nadzieję, że jest regularność. <laughs> Jakby nie było to do lekarza. Natomiast przejdźmy do komiksików. Płynne. Płynność, tak. Przejdźmy do komiksików, ponieważ e, jest, pojawiło się dużo zapowiedzi, nie tylko na styczeń, nie tylko na luty, tylko też na kolejne miesiące. I może tak zaczniemy e, od rzeczy, której nie wypisaliśmy sobie w naszej rozpisce magicznej. Ale tak mi się właśnie przypomniało. Strasznie dużo zapowiedzi na złote kurczaki się mhm. pojawia. Ja w ogóle nie wiem, nie wiem jak ty, miałeś, czy miałeś podobnie jak ja, gdy pojawiła się lista stoisk, która będzie na złotych kurczakach. A to ty, no. ja, ja w tym momencie poczułem, że moja nerka chce zostać sprzedana. A, a dobra, nie wiem, czy powinienem to mówić, czy nie powinienem, ale w razie czego się pochwalę, no ty, ty wiadomo, ju, jurożujesz, a ja byłem jedną z osób poproszonych o wytypowanie do nominacji, Akademią. Tak tak. akademią byłem i no, wiązało się to z tym, że wszystkie zgłoszone ziny w wersji cyfrowej dostałem do przeczytania i Jejku, ileż tego zostało pominięte w zeszłym roku przez nas, bo, bo to podejrzewam i ty i ja tych, tych rzeczy mhm. nie, nie mieliśmy więc podejrzewam, że na Złotych uczlakach nie tylko będziemy mieli strasznie dużo do nadrobienia, ale też pojawi się dużo nowych rzeczy. Chociażby co się stało Prze bez EU, Piotra Nowackiego. Kolejne rzeczy od Łukasza Kowalszuka e, z in, który się nazywa tylko wrestling jest prawdziwy. Czy, czy mi się coś tam myli? No, w każdym razie taki zestawik fajny z plakatem e, za 25 złych można sobie zamówić i naklejką do, tak, i naklejką, e, do... 5 lutego jakoś, tak? Zdaje się, no jeszcze, Do jest, jeszcze jest trochę czasu. E, tych zapowiedzi na pewno będzie coraz więcej, bo e, i bazgrole być może jeszcze coś rzucą. Na pewno na tych wszystkich stoiskach, które tam przyjadą, będzie dużo fajnych rzeczy. Nie wiem, czy zauważyłeś na przykład też wydawnictwo Kbum będzie dostępne mhm. na Złotych Kurczakach, więc troszeczkę trzymam kciuki na przykład za podwodnego spawacza, tak żeby nie z samymi zinami wracać z tej turbozinowej imprezy, więc no... Portfel już się cieszy. Tak, no ale te, y, i dużo tych rzeczy będzie, bo będzie oczywiście chwalebny Sojusz Wrestlingu tak, od tak. Bazgroli. będzie drugie słowo do Dziennika tak też jest. od Bazgroli. Y, I trzeba, warto wspomnieć, że chwalebny Sojusz Wrestlingu doczeka się wersji blank, a że autor będzie na y, całym wydarzeniu, to wiadomo. No, tak jest I, i waham się mocno, bo, ale kurczę, właśnie tak mówię. Ja, że... ja sobie już zarezerwowałem. I... A ja właśnie tak, tak jak już się... Ja a bo to żeby nie było, że tu jakieś e, rzeczy za kulisami są rezerwowane. E, normalnie na profilu wydawnictwa bazgrole było pytanie odnośnie blanków. Kto chce, żeby napisał w komentarzu. Tak jest, tak było. Potwierdzam. Bo się wahałem cały czas, aż w końcu nie nacisnąłem tego entera. Ja mam takie wrażenie, że na zakupach przed złotokurczacznych to ja zbankrutuję już, a, a co dopiero na złotych kurczakach. Ale... Cieszy, że jest tego tak dużo. I no jeszcze jest kilkanaście dni do tych złotych kluczaków, więc mhm. podejrzewam, że jeszcze więcej się pojawi. Um. Ale jeszcze trzeba zauważyć, że teraz, znaczy w tym roku uh, pojawiają się też sponsorzy, prawda? Od, od rafinerii też widziałem now nową zapowiedź. O, to super. Więc tylko... Uciekł, uciekł, uciekł mi teraz tytuł mam nadzieję że sprawdzisz to na szybko e, no ale tak sponsorzy w ogóle kooperacja z KFC to jest chyba na, najlepsza kooper, najbardziej ambitny crossover ever jestem <śmiech> bardzo ciekaw jak to będzie wyglądało może jakieś nie wiem kubełeczki się tam będą gdzieś kręcić jakieś no, chociaż nie wiem bo to w KFC są te, te kubełki z tymi takimi tak, Atomii, tak, tak, tak. Ja, no kubełek KFC. Nie wiem, ja, ja, tak, ja tak średnio się ogarniam w tego typu przybytkach. Walki robotów, płonące książki? Znaczy, to jest poprzednia. To jest że, poprzednia? Tak, tak, tylko e, no za, zaraz sobie... Z życia wyjęte? Tak, o właśnie, przez RZ, z tak. życia wyjęte. Tylko, że to jest tytuł... Tak, jak się pisze, żyć. Tylko, że tytuł jeszcze jest roboczy i może się zmienić, ale Jaki tytuł by nie był? Jestem bardzo mocno zainteresowany, No więc tych zapowiedzi jest już dużo zinowych, około zinowych, niezależnych, jak zwał, tak zwał, bardzo się no cieszymy. No i około komiksowych też bardzo, bo możecie sobie na przykład kupić figurkę tak. z, sojuszu, z chwalebnego sojuszu wrestlingu, czy będziecie mogli sobie kupić... Z człowiekiem karpiem, Tak, tak, tak no coś takiego. Będziecie sobie mogli kupić piórniczek z wzorami, Te, pewnie szeptucha się pojawi z koszulkami tak, czy... szeptucha też była na, na liście więc, tak. więc tych, a tych koszulek ostatnio się tam pojawiło bardzo dużo y, z pasgrolowymi, i nie tylko wzorami, więc jaramy się tylko pieniążków może braknąć bardzo szybko ale no cóż, tym się będziemy martwić już w połowie lutego natomiast przejdźmy do rzeczy już z tych takich dużych w cudzysłowie poważnych wydawnictw które A się, dobra, nie w cudzysłowie dużych, tylko w cudzysłowie w cudzysł poważnych. W cudzysłowie poważnych, jak najbardziej, które się ogłaszają raz, raz za razem. I mm, Egmont dużo rzucił zapowiedzi. Rzucił zapowiedzi na marzec, do których zaraz przejdziemy, A także tak luźno kilka zapowiedzi generalnie na 2019 rok, do których przejdziemy później troszkę. No i zapowiedzi na marzec. To co mi się pierwsze rzuciło w oczy to, że jest ich poniżej 20 czyżby, załamanie, kryzys rynku, umieramy wszyscy, koniec świata będzie? Jak sądzisz? Ja liczę na ten koniec świata i coś się doczekać go nie mogę. No to Jezu, co Optym się stało? Optymistycznie. Nie, po prostu wiesz, słuchawki ci przesunęły włosy i przez chwilę myślałem, że masz ten taki koczek mm, w, mm. I, i nie wiedziałem co się dzieje. Nie, nie, spokojnie, nic z tych rzeczy. Ja sobie tak. spokojnie siwieję i łysieję ale na żadnych koczkach nie ma. Żadne wierzą Żadne koczki jeszcze tam. No. Dobra. E, ma marzec 2019 od Egmontu i co tam rzuciło ci się w oczy najbardziej? Bo mi przede wszystkim to. Czyli ja, będzie to fajnie? Tak, mi przede ja, wszystkim. A Herboy, oczywiście, to jeszcze fajnie. To jest luty, ja mówię o marcu. Marzec, do, do, do. marzec. tam troszeczkę niżej. Ja w, oh, Garfield. ja w marcu troszeczkę odetchnę finansowo na pewno, bo e, Invincible tom trzeci, do tego Garfield, którego sobie pożyczę od Ciebie, do tego naboi tom piąty i koniec, być może być może ewentualnie szazam. Znaczy Invincible na pewno fajnie, Garfield bardzo fajnie, e, chętnie sprawdzę czwórkę z Baker Street, mhm. e, ponieważ wygląda ładnie i może być spoko. No jak, też nie kosztuje jakoś bardzo dużo jak, więc... jak, jak to zwykle w przypadku frankofonów ty, tyle możemy o nich powiedzieć w dniu zapowiedzi, ładnie wygląda mhm. ja, no i zobaczymy co będzie dalej, bo są takie, które ładnie wyglądają ale no nie są warte czytania jakoś bardzo długo mhm. ale są też takie, do których no, przywiązujesz się w pewien sposób a jak no? myślisz, uda się w końcu wydać ten trzeci tom relaksu? myślę, że tak on już zapowi zapowiadany bo zdaje się na wrzesień ona, tak samo jak szkoła lat... Y Coś tam z Kajka i Kokosza było też przesuwane. Tak. znaczy oprócz angielskiej szkoły latania. Mhm, tak, tak, tak, jest To, co te, teraz mi się tak rzuciło w, w oczy, mamy tylko dwa tytuły z DC: Odrodzenie, a miały być trzy w tym roku miesięcznie, więc nie wiem, jak to interpretować, ale z, dru z drugiej strony, co mnie to interesuje, ja z tego odrodzenia już tak mało czytam, że. Um, no ale to akurat o, są dwa kiepskie tytuły. All-Star Batman i Piąty Tom Suicer. Piąty Tom Suicer i składu. Patrz, ale teraz, Najlepszą rzeczą z DC tutaj ale, ale, jest Shazam, który w Deluxe wychodzi. wychodził. Tak, ale ty, ty, no, Testona Boy też jest fajne. Help to Vertigo, więc nie liczyłem. Dobrze, w takim razie, ale m, nie wiem, oczywiście nie, nie oceniam, nie, nie potępiam, e, tylko no, jako, że jestem troszkę na bieżąco z tym, co się ukazuje z tego DC odrodzenia z racji bycia częścią integralną DC Maniaka, no. to powiem Ci tak, Suicide Squad, tą piąty, marzec. Tom czwarty styczeń, ten teraz niedawno się ukazał, a tom trzeci był w grudniu. Dostaliśmy prawie miesięcznik. Szkoda tylko, że tak będzie w serię. No ale no cóż, zdarza się. Z Marvela mamy Avengers Impas Atak na Pleasant Hill. Nie znam. Nie znam, nie chcę znać, ale 420 stron robi wrażenie. Cena okładkowa 90 zł. Drugi tom Staruszka Logana, drugi tom Deadpoola. Czekaj, staruszek Logan to już jest od Lemira? Tak, tak to jest tak. od Lemira więc jakby nie patrzeć to już będzie kolejny tytuł Jeffa Lemira e, który się ukaże po polsku Ale jak sobie na przykład otworzysz miniaturkę mhm. Impasu, żeby zobaczyć e, okładkę mhm. i zobaczysz też ile osób było w to zaangażowanych O, w mordę o, Właśnie to to jest pewnie kolejny event który nie miał być krapem ale w przypadku DC i Marvela w większości uh, no, w ich możliwości spala to na panewce. Ja powiem tak, że tych nazwisk to jest strasznie dużo, ale, jest bardzo, ale, ale jest bardzo mało nazwisk, które w jakikolwiek sposób zachęcają do tego komiksu. No chyba, że ewentualnie Mark Wade, ale to, to on też w kratkę bardzo często e, bywa. No cóż, no nie, nie jest to ewidentne. A, nie mogłem go, nie znalazłem go na początku. Wiesz, Le Lewy, dolny róg. Tak, tak. Ale no cóż, ewidentnie nie jest to rzecz dla mnie. Mm, z tej super bohaterskiej oferty Egmontu na, na marzec to tylko wspomniany niezwyciężony invincible, a tak to raczej nic. No, ale w tej cenie to szczerze mówiąc lepiej chyba byłoby wziąć Ultimate Spider-Mana niż tego. No to Ultimate Spider-Man wyjdzie? Faktycznie wyjdzie. A, bo już się tam gdzieś tam martwili że strasznie długa przerwa była między pierwszym tomem a drugim ale no, między drugim a trzecim już jest ewidentnie mniejsza no Egmont, Ewi, Egmont y, będzie z tego co wynika z tego drugiego komunikatu myślę że już możemy do niego przejść z tego drugiego komunikatu wynika że wszystkie wszystkie rozpoczęte cykle będą kontynuowane nie zostało tu oczywiście powiedziane w jakim tempie, bo ewidentnie widać, że chociażby DC Odrodzenie troszeczkę zwolniło S są rzeczy, które ewidentnie zwolniły, ale są też tytuły, które utrzymują jak najbardziej swoją częstotliwość Przepraszam, częstotliwość wysoką. Mhm. E, natomiast e, komiksowe plany Egmontu na rok 2019, które zostały podane e, w tym komunikacie, jest tu kilka takich e, newsów. Może nie wszystkie są jakieś szczególnie elektryzujące ale to co mi się zdecydowanie najbardziej spodobało i aż się zajarałem niesamowicie jest zapowiedź nowej edycji u sagiego bo tak to jest jaranko serii z wydawnictwa Dark Horse więc to nie będą wszystkie tomy bo tam po drodze się wydawca zmienił i będą publikowane w integralach po trzy tomy mhm. trzy tomy w jednym tomie więc kurde, 700 stron każdy 500 stron każdy No w każdym razie będzie to bycze. nie żebyś nie przerabiał tego przy Daredevilu. No, ten, ten, wiesz Daredevil, o którym dzisiaj też jeszcze zresztą będzie z tomu natomiast jest coraz cieńszy objętościowo, więc e, no, tam e, się, no ale tak było, e, Usagi. premiera pierwszego tomu w miękkiej oprawie w formacie dotychczasowym, czyli nie będzie większy, nie będzie mniejszy, premiera planowana jest na Pyrkon i fa, bardzo fajna ważna wiadomość, istnieje szansa, że na Pyrkonie pojawi się stan Sakai. Trzymajcie kciuki, trzymamy. Mhm. A tobie co się rzuciło też jeszcze tam? No, ja dalej się cieszę oczywiście z Doom Patrol'a mhm. na, na czerwiec, który teraz, nie wiem czy on wcześniej dostał przybliżoną datę. Nie, nie, nie. No to teraz dostał na czerwiec, co, co jest bardzo fajną opcją. Nie wiem czy cieszę się z. Znaczy, mitologa Cthulhu zawsze cieszy, ale Alan Moore w awatarze piszący o Lovecraftowskich rzeczach. Różnie, z dużą rezerwą. Różnie, różnie. E, Neonomicon Providence, całość w czterech tomach. No do sprawdzenia. Fajnie, że wychodzi po polsku. E, pierwsza rzecz z Avatara? Chyba tak. Przynajmniej nie, koja nie kojarzy, żeby było coś I Nie wcześniej. jest to KROST, więc przynajmniej to jest małe zwycięstwo dla mnie. Mhm. E, to, to, jest, to jest fajna opcja. Hmm. W KROST chyba nikt nie wejdzie. Oby. To, znaczy ma, oby, to, to, to... to ma chyba z 20 tomów, to, to, tego się nie da wydać. Tak, Ta kolekcja Barksa? Mm, to jest fajne. Poza tym, no to też prawda. Pamiętaj, że długiego Halloween też się nie dało wydać. Racja rzuciło mi się też w oczy w tych zapowiedziach takich ogólnych na 2019 jeden tytuł z Marvela, który nawet by mnie interesował który wcześniej nie był ogłaszany albo przynajmniej nie migało mi to nigdzie jest to Mockingbird Chelsea Kane z rysunkami Katarzyny Niemczyk więc fajnie, że ktoś po to sięga bo już traciłem nadzieję no i to jest rzecz, którą ewidentnie sobie sprawdzę natomiast z takich rzeczy jeszcze, które rzuciły mi się w oczy to jest to, że Dark Knights Metal wciąż nie jest podany tytuł polski. Tutaj jest tylko użyty zwrot metal, więc całkiem możliwe, że po prostu na tym się skończy. Mhm. Nie byłoby to złe, bo mroczne noce metal to już brzmi tak trochę słabo, nie? A tam jest Knights czy Knights jako rycerza? Nie, nie, nie, Knights, bezka. Aha. Dark Knights Metal i no, całość w trzech tomach, ja y, podchodzę do tego z dystansem pewnym jednak, bo y, z jednej strony dużo osób, które czytało to, to, to tą rzecz w oryginale strasznie się jarało między innymi nasz wspólny kolega Damian, ale to, że ktoś, dużo osób się tym jara wcale nie oznacza, że ja nie będę czuł się mocno zawiedziony po lekturze, więc do tego podchodzę z dużym dystansem, ale tak przede wszystkim te zapowiedzi dotyczące Usagiego czy, czy Doom Patrolu, Prometea w kwietniu też się bardzo cieszę mhm. z tego powodu. No Prometei nie mam w oryginale, więc to też mhm. sobie chętnie sprawdzę. Jest, jest zapowiedź nowej, nowego tomu Ligi Niezwykłych Dżentelmenów mhm. no ale szykują nowy, nowy Asterix na jesień mhm. Tak. ale tak jak tutaj jest napisane szykujemy też inne niespodzianki które będziemy potwierdzać w kolejnych miesiącach generalnie jest takim zwyczajem Egmontu od jakiegoś czasu że na Pyrkonie są ogłaszane zapowiedzi jest pokazywany nowy katalog pamiętam na zeszłorocznym Pyrkonie w katalogu Pojawiła się zapowiedź niezwyciężonego Invincible, więc, więc no potrafią tam y, do, zasadzić fajną rzecz, mhm. ja już czekam, w tym roku Pyrkon jest pod koniec kwietnia, jak siły, siły nie braknie, zdrowie pozwoli to mam zamiar tam być i sprawdzić katalog Egmontu na, oczy, na własne oczy więc z tych zapowiedzi Egmontu to by było tyle no ale są też inne wydawnictwa które coś tam pozapowiadały a my o tym na przykład dwa tygodnie temu nie wspomnieliśmy z jakiegoś powodu jest to na przykład wydawnictwo Mucha Comics które ambitnie znowu podeszło do tematu i na pierwszą połowę tego roku zapowiedziało 16 komiksów są już, y, y, y, są już zakłady w internecie ile, ile z nich się nie uda wydać bo jakby nie patrzeć z tej szesnastki już liczę raz dwa trzy cztery pięć było zapowiadane jeszcze na rok ubiegły więc e, zobaczymy jak to pójdzie dalej ale e, co mi się rzuciło w oczy pierwszy tom kryminala już było wiadomo w tych zapowiedziach generalnie są tylko dwa komiksy których wcześniej Mucha w żaden sposób nie zapowiadała mm -hmm. I, i oba są z wydawnictwa Image więc w sumie się jaram pierwszy z nich to Gideon Falls Jeff Lemire i Andrea Sorrentino bardzo bardzo fajny zestaw twórców natomiast drugi to My Heroes Have Always Been Junkies Eda Brubakera i Shona Philipsa czyli równie fajnego zestawu twórców i ob, obiema tymi zapowiedziami mocno się jaram, chociaż w przypadku tego drugiego no, Mucha to wyda w twardej oprawie, zapewne, w powiększonym formacie, zapewne, a komiks ma 100 stron i to jest słabe. To już wspominałem często mi się e, przy, przy chociażby przy hrabstwie Harrow często o tym wspominam, że bardzo nie lubię, gdy grubość okładki jest większa od grubości komiksu w środku pomiędzy tymi okładkami, a tutaj, tutaj tak to będzie No ale cóż, mucha już od lat konsekwentnie trzyma się tych twardych opraw nic z tym kompletnie nie zrobimy natomiast jeśli chodzi o same te zapowiedzi, no to dominuje Image, ale pojawia się też parę rzeczy z Marvela i, i, i z Dark Horse'a czyli konkretnie piąty tom Hradstwa Harrow z Marvela mamy Astonishing X-Men tom drugi w tym po, y, pogrubionym wznowieniu, dwa tomy w jednym tomie Czwarty tom Immortal Iron Fista y, Oraz czwarty tom Uncanny X-Force, cała reszta to jest Image. ja się bardzo cieszę, o fajne rzeczy Trzymam kciuki za to żeby się udało y, wreszcie y, ten terminarz spełnić, zwłaszcza że na przykład w tych zapowiedziach jest 10 i jedenasty tom Chu no byłoby dobrze, gdyby wreszcie udało się tę serię skończyć, bo to naprawdę już długo, długo idzie. No, mam taki, takie wrażenie, że Mucha mogłaby wydawać mniej serii, a trochę częściej te kolejne tomy. Mm -hmm. Ale tak długo jak są to dobre, fajne komiksy, to nie mam nic przeciwko. I oby, oby po prostu nie, nie, nie, nie. Obyśmy nie musieli jeszcze dłużej czekać na kolejne odsłony. <tuszy> No, i jest jeszcze jeśli chodzi o, Właśnie bo odnośnie screamu, o mhm. którym teraz sobie pewnie coś powiemy, to tutaj trzeba przyznać, że wydawnictwo bardzo przyspieszyło z kolejnymi tomami, prawda? Bo nowością styczniową jest Predator Łowcy. Mhm. Natomiast na pierwszą połowę 2019 już są zapowiedzieni i już jest zapowiedziany Predator Łowcy 2. Więc to, to jest naprawdę pod wrażeniem jestem prędkości reakcji na to. Uh, wiadomo, że Predator ma rzesze swoich fanów, obcy ma rzesze swoich fanów. Wydawnictwo Scream uh, wydaje cały czas komiksy z tymi postaciami, co jest mm -hmm. bardzo fajne. I bardzo fajnie, że też osoby, które coś kupią, nie muszą wcale czekać na to jakoś bardzo długo, nie? Tutaj może nie do końca się z tobą zgodzę, bo... Znaczy, e, że to jest... się zmienia na w tą stronę, tak, nie, tak. że teraz Aczkol nie muszą czekać. Aczkolwiek często widzę przy zapowiedziach od wydawnictwa Scream, że tam w komentarzach, tak. że no fajnie, ale może wreszcie drugi albo trzeci tom tego, albo tego, bo e, jest długie czekanie i ten, mhm. to jest tak, że faktycznie z paroma rzeczami się udaje przyspieszyć, ale wciąż jest kilka rozpoczętych serii, które no, czekają, czekają y, czytelnicy na kolejne tomy i tutaj głównie są to te rzeczy z Europy, na których się znam tyle co ile, więc, więc tam się nie będę jakoś szczególnie mocno wypowiadał. E, z zapowiedzi Screamu rzuca się w oczy Aliens Dead Orbit, e, Jamesa Stokou. i to jest kolejna rzecz, której no, nie znam jakoś, szczególnie wiem, że tam kiedyś migała w zapowiedziach Dark Horse'a, że coś takiego istnieje, jestem świadom, ale... Mm, bardzo ciepłe przyjęcie tej zapowiedzi mnóstwo komentarzy, mnóstwo udostępnień na Facebooku, każe mi sądzić, że jest na co czekać to jest cztero, czterozeszytowa miniseria będzie zebrana w jednym tomie i z tego co tu widzę no czerwiec, czerwiec tego roku więc no to nie jest zapowiedź na już teraz zaraz, ale myślę, że jest na co czekać, generalnie z tego co widzę jeśli chodzi o amerykańskie rzeczy, to Scream mocno siedzi w Dark Horse i jakoś nie mam z tym większego problemu, bo dzięki temu na przykład ukazało się Lady Killer i drugi Tom też jest już w zapowiedziach, ale z drugiej strony pojawiają się zapowiedzi na przykład Tomb Raidera mhm. komiksowego. Nie byłoby to złe, gdyby na przykład sięgnęli po rzecz od Gail Simon, tak jak wspominaliśmy przed, przed nagraniem. Dark Horse, gdy wznawiał serię, serię Tomb Raider. To pierwszych kilka numerów pisała Gail Simon i to było naprawdę fajne. Z było. jakiegoś powodu hmm, Scream sięga jednak po e, komiks pod tytułem Spore, którego twórcami są Mariko Tamaki i Philip Sevi. I też z, miałem okazję z tym komiksem poobcować. Rysunkowo spoko, fabularnie... Eee. No tak, no, znaczy wiesz, Nie wiem, czy to było słychać piernąłem do, do mikrofonu. Na pewno. Eee, różnie może być, nie? To, te Tomb Raider też czytałem, bo jakby lubiłem serię od dawna, można powiedzieć. W sensie postać Larry Croft. Eee, później, jak Dark Horse wznowiło, czytałem cyfrowo sobie te Gail Simon mi się bardzo podobały. No i później tak czytałem, czytałem, jak były jakieś promocje czy coś. No i sobie odpuściłem po pewnym czasie, bo no, po, poziom zaczynał spadać. Mhm. W sensie... Znaczy, to było okej okay czytadło, ale to jest coś, co najlepiej by było, jakbyś miał prenumeratę tego i jakby, żeby nie odczuć, że wydało się na to pieniądze, mhm. żeby można było to puścić dalej. To takie podejście miałem do, co przy cyfrowych wersjach jest raczej problematyczne. E, takie podejście miałem do tych dalszych Tomb Raiderów. Przeczytało się fajnie, ale tak naprawdę. No, no półka przy Kiblu. No, właśnie, półka przy Kiblu to jest całkiem do, dobre określenie. No, właśnie, mi się wydaje, że ten komiks jest po prostu. Po prostu jest. Mm. I, I myślę, że wiele osób, które po, nie, po niego sięgnie nie wiem, po dwóch, trzech dniach będzie miało problemy z przypomnieniem sobie, co tam w zasadzie było. Chociaż z drugiej strony mm, no, ten spor, te, ten tom, który został zapowiedziany, tam jest taka, tam jest taka wręcz głupia fabuła, więc, więc może, może ten jak zapaść w pamięci ehm, o tam, grzybora. Tak, grzyby, nieśmiertelności i te sprawy. Ehm, inne zapowiedzi z tych amerykańskich rzeczy, to jest na przykład drugi tom Alien's Bond Briana Uda. Ale jest też zapowiedź, która też dużo mm, emocji wywołała. nawet ją udostępniałem u nas. I tak jest i to jest Predator versus Judge Dread versus Aliens. I o ile mamy tutaj na okładce nazwisko Johna Lymana, czyli twórcy między innymi Chu czy teraz bardzo fajnej serii Leviathan dla, dla wydawnictwa Imich, to no tutaj podchodzę z dużym dystansem do tego komiksu, ale e, no nie wiem, ja, ja, jak ty to widzisz generalnie, ja powiem ci szczerze, że jeśli chodzi o te alienowo-predatorowe alienowo crossovery, to chyba oprócz Batman Predator to naprawdę ze świecą szukać komiksu, który mi się podobał. I nie mówię tutaj o pierwszym klasycznym Aliens vs Predator, bo to było przecudowne i gdyby to Scream wznowił, w jakimś stopniu, znaczy mm -hmm. w, jak, w, jakimś, w jakiejś formie, to po prostu rzucałbym w nimi pieniędzmi. Nawet gdybym ich nie miał, to bym kogoś okradł, żeby rzucać w nich pieniędzmi. Natomiast co do tego sędziego Dreda. E, ja, się, ja się całkiem dobrze bawiłem, czytając kiedyś e, Judge Dread vs. Aliens. I. E, no i było. OK. po prostu. To znaczy, no też było, czytałem. Nie, nie ma co ukrywać. Um, no ale jednak. Jak John Wagner pisał, to... Te, też, to było te, jakoś inaczej, To te, te, te też było inaczej. Przekonam się. Zobaczymy, czy się spale, tak jak większość, znaczy tak jak część osób pisała nam, że nie ma się co jarać, chłopaki. I, i było. Mm, załamka. Zepsuliście hmm. nam zajawkę. <głosy> Naprawdę. Ale no, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale inną serią, która została zapowiedziana i ją chciałbym sprawdzić, jest Jasmok. Mhm. Juana Gimeneza. Mm. Argentyńskiego twórcy. Ja na pewien czas w swoim życiu, ho, ho to jakbym przeżył, nie wiadomo ile, e, musiałem sobie odstawić fantazy, bo jakby czasy Dungeons and Dragons i całej reszty trochę mi przejadły, elfy, smoki i tak dalej. Ale teraz już się z tego wyleczyłem i w drobnych dawkach tam raz w roku owoca pierścieni e, w drobnych dawkach, jak sobie. Zapodaję, to, to jest bardzo ok, A rysunkowo znając Gimeneza będzie super konkret. Pamiętam, i... pamiętam, że jak mignęła mi ta zapowiedź na Facebooku, to oczywiście nie doczytałem nazwiska na okładce, już od razu uznałem, że to, że to jest jakiś coś tam z metabaronami. Bo, bo tak mi się skojarzyło. No, ale no. Jak kupisz, da, daj znać, że mm -hmm. fajne w razie czego pożyczę. Um, tych zapowiedzi tutaj jest bardzo dużo bo i ten edelweiss i legendy dzikiego zachodu serpieriego tutaj to już jest na styczeń to prawdopodobnie już, już się ukazało gdy nagrywamy ten ten podcast jest zapowiedź kolejnego malcolm maxa jest kolejna rzecz od manary tutaj będzie małpi król hmm klasyczny tytuł w dorobku włoskiego mistrza, oczywiście gdzieś tam e, z erotyką w tle Manary wielkim fanem nigdy nie byłem i prawdopodobnie już nigdy nie będę, więc ten komiks mnie raczej nie interesuje, ale nie wiem czy zwróciłeś uwagę na to, e, że i Taurus i Scream wydają tego Manary no, dość, dość dużo e, i to są takie rzeczy, które można wiesz, spokojnie postawić obok siebie na półce, że one się Powiedzmy nie gryzą e, designersko. Natomiast zastanawiam się przy okazji Predator Alliance Judge Dread czy Scream pójdzie w format typowo dark horse'owy amerykański żeby to postawić obok innych Alienów i Predatorów na półce czy będziemy mieli e, format 2000 AD żeby postawić to na półce obok innych sędzi, dr sędziów dreadów. Tutaj zagadka, ale tak jak mówię, jestem ciekaw tego komiksu tak czy, siak. Wie, czy to w ogóle wyszło w formacie takim jak 2000, d Nie, wiesz, ja mam taką, ja mam taką małą y, nadzieję, bo w tej zapowiedzi od wydawnictwa Scream Comics jest napisane coś dla fanów Aliena i Predatora i dla tych, co śledzą akta, więc pewnie sobie zrobiłem gigantyczną nadinterpretację. Trudno, ale zobaczymy jak to będzie, Scream tych zapowiedzi udostępnił już naprawdę naprawdę sporo i myślę, że na, jeśli chodzi o zapowiedzi, to możemy skończyć mhm. już e, natomiast nominacje teraz Szyb, szybciutko sobie przelecimy ponieważ nominacje do? Oscarów, mhm. które w tym roku jak dla mnie są wyjątkowo zawodzące znaczy z jednej strony cieszy fakt, że m, ten polski film co oczywiście tytuł mi musiał teraz uciec. Zimna wojna. Mm -hmm. Zimna wojna nie tajna wojna tajna wojna to był jakiś komiks. Zimna wojna um, no spodziewano się jednej nominacji a są zdaje się trzy. E, więc więc spoko są trzy. reżyser y, zdjęcia i najlepszy film nieanglojęzyczny. anglojęzyczny. Więc jak najbardziej spoko trzy nominacje. No ale z drugiej strony mamy czarną panterę z sześcioma i trochę nie kumam znaczy najlepsze kostiumy ok. najlepszy dźwięk nie znam się totalnie najlepszy montaż dźwięku znam się jeszcze mniej ty, To, to w, ty, w tym siedzisz e, ty mhm. najlepsza scenografia oj, no nie powiedziałbym najlepsza muzyka filmowa nie umiem sobie przypomnieć ani jednego motywu muzycznego z tego filmu Naj no, to film Marvela, tak, nie mają. najlepszy film to już w ogóle jest dla mnie porażka, że ten, że Czarna Pantera jest nominowana w kategorii najlepszy film. Ja, ja tam słyszałem, że miała być nominacja, znaczy miała być nowa kategoria na Oscarach, że najlepszy film rozrywkowy, coś w ten deseń. To to jeszcze rozumiałbym, gdyby Czarna Pantera była tam nominowana, mhm. ale najlepszy film, nie wiem ile tam jest nominacji, pięć? zdaje się? Tak. No to w każdej kategorii jest tak, pięć tak nominacji. Tak, od złotych ja, to. Ja, ja, ja, ja, mam ku, ja mam rozumieć to, że, patrz, prawie przeklnąłem, tak się teraz wzruszyłem, że, że naprawdę w Stanach nie nakręcono lepszych filmów od Czarnej Pantery przez ostatni rok? Choćby pięciu? Tam jakoś specyficznie... Ja, już nie, chcę ktoś, tego, ja już nie się... chcę tego mówić, ale pewnie sporo osób powiedziało, że gdyby ten film nie miał czarnoskórej obsady prawie w całości, to by nie był nominowany. Może przez to jest nominowany, wiesz, Oscary tak naprawdę są. No znaczy są ważną nagrodą. Jak ktoś będzie mówił, nie, nigdy, stary, nie chciałbym dostać Oscara i tak dalej, to musisz być głupi, mm. <laughs> naprawdę, jeśli, je, jeśli robisz przy filmie. Ale... Tam się jakoś specyficznie to zgłaszam. Ka każdy członek Akademii, wiesz, nominuje te filmy i z tego jest to wyciągane i coś tam, i coś tam, i coś tam. Mm. Ale no nie ma co się oszukiwać, że w przypadku rzeczy, które mają taki społeczny wydźwięk, mm, to. To łatwiej one są o tą, po, znaczy, bo... Łatwiej o tą nominację? Nie, nie, nie. nie, nie. Chodzi mi o to, że, że jakby gala rozdania Oscarów jest bardzo, bardzo dużym wydarzeniem mhm. społecznym. I jej efekty od iluś lat dla mnie są bardziej właśnie społeczno-polityczne e, niż tak faktycznie filmowe. Oczywiście są, wiesz, cały czas te kategorie stricte techniczne, e, jak właśnie, wiesz, e, make-up, scenografia, dźwięk, montaż dźwięku i tak dalej, mhm. e, zdjęcia itd itp i, i to, to jest coś na co naj, najbardziej patrzę. Natomiast najlepszy aktor, najlepsza aktorka, najlepszy film, na pewno jest to prestiżowa nagroda e, i na pewno nie zdobędzie jej Czarna Pantera. znaczy będę bardzo zdziwiony jak Black Panther, naprawdę to statuetkę za najlepszy film. E, bardzo będę zdziwiony. Ale on tam po prostu jest, żeby może trochę o tym mówić. Nigdy nie wiesz do końca też, jeśli sam tego nie przyznajesz, nie nominujesz. Nie? Jak, to, jak to działa do końca? Nieraz się mówi, że jest film skrojony pod Oscary, że, że właśnie jak porusza jakiś ważny... Motyw mm -hmm. społeczny, że jest różnorodność wielka w obsadzie, że, że nie, niemal wszystkie filmy z Leonardo DiCaprio to już automatycznie są nominowane do Oscarów. On może niekoniecznie, ale, ale filmy... Ja, i zobaczysz, no tak samo jak, że, w, jak filmy o Holokaustie. Tak, I, zobaczysz jak... w przyszłym roku ten film z Corseze o... o, o Hollywood, dawno, dawno temu w Hollywood, mm -hmm. niedawno temu w Hollywood, no nie pamiętam tytułu, pewnie teraz przekręciłem to pięć razy, chociaż powiedziałem tylko dwa razy, ale, ale myślę, że osoby interesujące się tematem wiedzą, o jakim filmie y, mówię, z Leonardo DiCaprio, z Margot Robbie i y, wieloma innymi aktorami, Brad Pitt tam gra, y, ja jestem absolutnie przekonany, że choćby, choćby nie wiem co, w przyszłym roku na pewno to będzie nominowane do Oscara. I, i te Często się właśnie słyszy o czymś takim jak film skrojony pod Oscary. Ale to ogólnie, bo ja jak to masz raz, nawet ale, festiwal ale... w Sundance, to też mm. są filmy idealnie pod festiwal w Sundance. Mhm. Ale kurczę, Czarna Pantera. Znaczy generalnie nie wiem, czemu ja to tak przeżywam, bo, gali, Oscaru, no, bo gali Oscarów i tak nie będę oglądał, a e, nawet jeśli zbierze 7 statuetek, to moja opinia o tym filmie będzie totalnie niezmienna, ale kurde, szanujmy się, no. To już ten Spider-Man Uniwersum, który jest nominowany w kategorii najlepszy pełnometrażowy film animowany. A z tym masz problem? Nie, z, ty, z tym nie mam najmniejszego problemu. Z tym się jak najbardziej zgadzam. Mhm. E, no, ale myślę, że to już ten film mi się dużo, dużo bardziej podobał od Czarnej Pantery. A... Ale wiesz, z, trzeba na... pamiętać, że przy każdych nagrodach, gdzie jakby typowane jest przez, no przy Oscarach to już są chyba tysiące osób tak naprawdę, które nominują, to filmy, które pojawiają się jako nominowane zawsze są no, wypadkową ilość gustów. Mhm. Ale mój gust jest najmojszy. Nie da się tego ukryć, nie? Że, że jakby na, nasz gust jest najbardziej nasz. Dokładnie. E, chociaż patrząc na wielu odbiorców to chyba wstrzymują się z gustem dopóki ktoś im nie powie co mają lubić. Mhm. E, więc wiesz, iluś tam osobom się podobał ten film, iluś tam osobom się nie podobał, albo częściej był po prostu filmem, ale na przykład mógł być ważnym wydarzeniem jakby w kulturze afroamerykanów, przez to, że było tak dużo czarnoskórych aktorów. Jest mnóstwo filmów, gdzie stuprocentowo czarnoskóra obsada i... Hmm, znaczy, tutaj nie, nie będę podawał wiesz, jakichś tam przykładów, typu tych filmów, co, co niespełnieni nie raperzy kręcą nieraz, ale. Hmm. To się zdarza, chociaż należy pamiętać, że film Hustle and Flow, mhm. e, który opowiadał o Alfonsie, który chciał być raperem, e, dostał Oscara za najlepszy utwór. Hmm, to, to... It's hard uh, out there for a pimp three, Six Mafia. To nie wiedziałem nawet, ale chciałem powiedzieć o filmie, który... Mm, A Sam film bardzo fajny. Kuba Gooding Jr tam gra. O, to z znam aktora nawet. <grych> Spoko, ale ten. Chodzi mi o film, który się nazywa... Mm, już próbuję sobie przypomnieć. Oczywiście sobie raczej nie, nie przypomnę. Da, dajcie mi chwilę, ale bardzo, mm -hmm. bardzo często mi miga na, na Facebooku, ponieważ gra tam aktor Gra tam aktor z serialu Fear the Walking Dead, on jest generalnie, Colman Domingo się nazywa, on jest generalnie aktorem teatralnym i no, na, na deskach teatru się odnajduje najlepiej, natomiast ten film, który on tam współtworzył, ponieważ jest nie tylko aktorem, zebrał trzy nominacje do Oscara. Tutaj dla Reginy King dla aktor drugo, dla aktorki drugoplanowej najlepszy scenariusz adaptowany i najlepszy best original score. Nie wiem co to znaczy pomożesz? Po e, kompozycja K kompozycja okej. Jest... ok. E, ty... Score w sensie jest no, kompo... dla kompozytorów. Mhm. E, film się nazywa If Bale Street Could Talk. Mhm. I, i to, to, to jest ten film o którym no, nie jest to tytuł łatwo zapadający w pamięć. I tam też jest obsada bardzo zdominowana przez osobę czarnoskórę no i powiem ci widziałem ten film to wow i to jest film który naprawdę mega mi się podobał i, i tak zestawiać go wiesz tam, tu trzy nominacje i zestawić go z sześcioma dla czarnej pantery jest mi jeszcze dodatkowo ciężej ale dobra już nie będę, nie, tak, no, już już nie już... będę tego tak przeżywał trzymam kciuki za Oscara dla Spidermana Chociaż, tak. chociaż konkurencja jest mega, mega mocna. Mhm. Wyspa psów. Hm, dobra, zmieniam zdanie. Wyspa psów powinna dostać. O, obejrzałeś? Tak, tak. Super film. No bardzo fajny. Muszę sobie ogarnąć go na jakimś nośniku e, fizycznym. E, ale chciałem Ci jeszcze polecić, jak tu jesteśmy już wiesz, przy takich społecznych rzeczach i tak dalej. Mhm. E, na Netflixie pojawił się taki serial dokumentalny, który się nazywa Trigger Warning with Killer Mike. Mhm. E, Killer Mike jest amerykańskim raperem. Hmm, znanym chyba teraz najbardziej ze współtworzenia Randy Jules. I. No i jest o czarnych, oczywiście. Ten dokument, jak to. No, przy killer Mikeu ciężko, żeby było inaczej. Mhm. Uh, jest mega dobrze zrobiony. W sensie zaczyna się każdy odcinek od, od grubej przesady, żeby później wyciągnąć z tego wnioski. Mhm. Pierwszy odcinek jest taki, że. Uh, że Killer Mike postanawia przez tam chyba 30 godzin, czy coś takiego, żyć tylko i wyłącznie jak pierwsi czarni i kupować rzeczy i wspierać tylko i wyłącznie czarnych. Żeby nic od białych nie kupować. Mhm. Zaczyna się pierwszy problem, czarni nie produkują własnych samochodów. E, więc później dopiero jak znajduje jakiegoś... Wiesz, 30 godzin, to da się wytrzyma. Tak, ale na przykład wiesz jak się okazuje, że gość, od którego kupujesz tam Twój druid, co sprzedaje Jemiołę, mhm. e, jest czarny, ale na przykład on bierze od białych, to już nie możesz. Jak je, idziesz do knajpy i prowadzą czarni, ale później. To tam, do, dostawcą jest. Tak, no ale że farma jest. Tego, bo tam pada, jak oni mówią, w końcu mogę zjeść itd. i tak dalej. Mike, a myślisz, że to mięso z czarnej farmy i jest taka mega długa cisza po tym. E, polecam. Najlepszy jest odcinek o tym, jak wymyśla własną religię, ponieważ nie chce białego Jezusa i bierze swojego kumpla, który się nazywa Śpioch i zakłada e, kościół snu. I stoi pod kościołem i nawołuje ludzi, żeby tam wstąpili. Bardzo, bardzo ciekawy dokument i dość zabawny w wielu momentach. Okej. Okay. Jest, jest to rzecz do sprawdzenia. E, wróćmy na... Um... Zaświeca tak. światu, dobra? Bo... Jasne, jak najbardziej zaświeć, natomiast ja już sobie zacznę powoli introdukcję. E, top 50 komiksów e, według Gildi. E, nie chodzi tutaj o ranking z, e, przeprowadzony przez nie wiem, użytkowników serwisu, który tam po po powoli umiera, czy nie wiem forumowiczów sławetnego forum. Chodzi, chodzi o topową 50 sprzedaży sklep, tak, tak, tak. sklepu Gildi, mhm. e, która Oczywiście warto to podkreślić, to nie jest coś, co obrazuje cały rynek, ponieważ no, Gildia jest jednym z wielu dostawców, naprawdę wielu dostawców, bo są później i te wszystkie dyskonty i każde wydawnictwo ma swój sklep, więc to żadne wydawnictwo przy okazji nie udostępnia wyników sprzedaży swoich komiksów, nie udostępnia informacji o nakładach, nic nie udostępnia, bo, bo tajemnica ściśle tajne i tak dalej, ale myślę, że w jakimś, tam, w jakimś tam stopniu można to troszeczkę pointerpretować, ponieważ ta czołowa pięćdziesiątka jest taka mocno zaskakująca, przynajmniej jak dla mnie. To, że pierwsze trzy miejsca, to jest Torgal, Torgal i Torgal, to akurat mnie jakoś szczególnie mocno nie dziwi, ale to, że w czołowej dziesiątce, oprócz tych trzech Torgali, mamy ósmy, 30, 29 i 31, tak bardzo po kolei to powiedziałem, yy, yy, zeszyty kapitana Żbika po tylu latach. To jest jednak dla mnie wciąż zaskakujące. Pierwszą rzeczą w tym rankingu, która nie jest Torgalem bądź kapitanem Żbikiem, to jest na szóstym miejscu trzeci tom kaznodziei Montu. Mhm co swoją drogą też mnie mocno zaskakuje, nie, nie wiem czy tam jak, jakiś błąd na cenie wyskoczył, że za złotówkę go sprzedawali, że taki hicior no ale zaskakujący kapitan Żbik wciąż trzyma się mocno przynajmniej mhm. na sklepie gildii no Torgal to jest coroczny coroczny standard Torgal nie wygrywa rankingów na gildii tylko jak się nie ukazuje w 2016 nie wygrał Deadpool był na pierwszym miejscu co jest no już mogłeś mnie nie wyprowadzać z błędu. Tak, ten, Sprawdzałem przed chwilą. Więc tak, to... ten Deadpool to też było... Ci martwi prezydenci, nie? Tak, coś niesamowitego. To się pamiętam? Chyba w tydzień wyprzedało. W całej tak, Polsce. miałem okazję to, w całej Polsce. to przeczytać, bo znajomy w robocie zostawił. Straszny szajs. To naprawdę bardzo mi się nie podobało no cóż, e, w każdym razie mamy Torgale, mamy Kapitany Żbiki i tą pierwszą dziesiątkę rankingu Gildy jeszcze uzupełniają Raptory od Dema na miejscu dziewiątym oraz na miejscu dziesiątym pierwszy to Moon Knight'a Egmontu, więc generalnie e, patrząc na tą czołową dziesiątkę to e, rynkiem rządzi Egmont i On Gryz. więc to jest e, już, już pierwszy pie, pierwszy ślad mówiący o tym, że no tak nie do końca wygląda, ale generalnie, jak się tak spojrzy na tą pięćdziesiątkę, ja mam takie wrażenie, że no można odnieść wrażenie jakby, nie wiem, non-stop komiks, mucha, kultura gniewu, zwłaszcza te polskie komiksy, o tym też zaraz powiemy, jakby to w ogóle nie istniało w świadomości kupujących na gildi. No polskie komiksy za wyjątkiem Kapitana Żbika, oczywiście. No, ale... ale jest też osobna lista, top 20 tylko polskich komiksów. Tak, tak, jak najbardziej. E, no i tam pierwsze trzy miejsca zajmuje oczywiście Kapitan Żbik. Później mamy Raptory Dema. E, później jest Wilku Superbohater Buty do Wspierania Trębacza. Mhm. Znowu Kapitan Żbik. Jerze Dema. E, I później jest Binio o Rio Krawo. I później dwie pozycje od Dema, dużej ilości psów na raz jeden i Farsy. Mhm. Później znowu mamy ongrysa z archiwum Mierzego Wrublewskiego, 4 pancerni i pies. Znowu kapitan żbik. Kajtek i Koko w kosmosie Zabłonkana rakieta, wydanie zbiorcze Domana, y, ósmy Tom Kleksa, wehikuł czasu inne opowieści od Egmontu i panżarówka od Kultury Gniewu. Dopiero na 17 miejscu. W tym, znaczy, wiesz, do, dopiero nie dopiero. Dopiero w tym sklepie, nie, mhm. bo trzeba się zastanowić, y, na ile. Znaczy, ja, jacy tu są odbiorcy, wiesz tak, nie ma tu praktycznie, no, no nie ma tu żadnego Zina, ale tak ale naprawdę zobacz, ziny kupujemy zobacz na też, festiwalach. Tak, ale zobacz też, tak, mamy jest 7 tytułów od Ongrysa, 6 mhm. od Egmontu, 4 mhm. od Demlandu, 2 od Kultury Gniewu 1 jeden od Bracia Minkiewiczów, Nic z wydawnictwa komiksowego. Nic od Timofa a też, też polskich komiksów wydają dużo teraz troszeczkę można się zastanowić nad tym czy mm, Wojciech Szot który w podsumowaniach roku mówił że no te ich, ja też pisał. Rze rzeczy od wydawnictwa komiksowego tak, no, no, tak. Fajny odbiór ale sprzedaż mogłaby być dużo lepsza i tutaj też można powiedzieć, że mamy w jakiś sposób e, to uwidocznione, bo przynajmniej na Gildii rzeczy od wydawnictwa komiksowego nie istnieją. Dave Johnson, mhm. e, wybitny, moim zdaniem, e, amerykański rysownik, który tworzy najlepsze okładki. Tak. Dobra, co powiedział e, na temat tego zestawienia? Na temat tego zestawienia nie, ale umieścił taką grafikę, mhm. e, gdzie były dwa pola z tą taką częścią wspólną. I na jednym było napisane super praca, powinieneś zrobić z tego printy. A na drugim było osoby, które kupują printy i się tak minimalnie zahaczało tak naprawdę. Mm. Więc wiesz, tak super, wspaniałe komiksy kupiłeś? I nie minimi nie, nie. nie no wiesz tam, bez ten, przesady, ale wspieram. To, bez przesady, to tylko komiks. To jest e, tak samo jak przy działaniach charytatywnych. Po angielsku jest taki termin, który się nazywa slacktivity, slack od obijać się, activity od tak, tak. A, aktywności, Aha. więc tutaj też wiesz, szum w internecie, o ojejku, ojejku, ktoś to przeczytał, dźwięk świerczczy. I, I tego i... się najbardziej obawiam, bo wydawnictwo komiksowe wydaje e, naprawdę dobre komiksy. Kultura nie no, znaczy no, kultura Gniebu wątpię, żeby miała jakieś problemy sprzedażowe. Eee, I tylko, że mam wrażenie, że ciężko jest z nimi dotrzeć do przeciętnego odbiorcy. Albo nie, złe słowo. Do przypadkowego odbiorcy. Mhm. Żeby ktoś, wiesz, wszedł, zobaczył na półce i kupił. I wiadomo, są takie, które miały no gigantyczną promocję, nie jak totalnie nie nostalgia. Mhm. Albo jakby ca cała promocja. Hmm, chociaż o istocie chyba nie powinno się mówić w kategorii wydawnictwa, bo to najpierw był chyba Kickstarter, a dopiero później tak było, no? wydawnictwo, w sensie dopiero później. Tu nie jestem pewien, nie będę tego w to wchodził, ale tam też była niesamowita promocja całego komiksu, nie. Mhm. Ym, tylko, że na ile ona wychodzi poza, poza komiksowo, nie? Natomiast e, no ja, ja generalnie, wiesz, cały czas trzeba podkreślić to, że to jest jednak tylko i wyłącznie zestawienie Gildi. Tak, no e, to tylko jeden sklep. Tak, w festiwalu tak, to nie liczę, a na przykład Mirabelki się wyprzedawały, wiesz, jak szalone. No ja, ja, jak szalone, nie? jak najbardziej. E, to, co trzeba podkreślić, na przykład te dobre pozycje komiksów DEMA, też wynikają z tego, że DEM ma naprawdę, te, tak na dobrą sprawę, dwa kanały przepraszam, dwa kanały dystrybucji, jednym z nich jest właśnie Gildia, więc to też może jakoś e, odpowiadać na to, e, dlaczego one się tak dobrze trzymają na rankingach. a poza tym e, widziałeś to nieraz, ja też to widziałem nieraz e, jak wygląda na przykład krakowski festiwal komiksu w momencie, gdy DEM tam jest i gdy idzie do domu mhm. to jest tak jakby tysiąc osób poszło za nim razem do tego domu no e, więc... obnie, nikomu tego nie szczerze no, trochę ciężko przyjąć tylu gości. Ale... ale też chyba trzeba zwrócić uwagę, że Dem jest y, bardzo internetową. Tak, tak to, o, jest, osobą. to jest osobowość bardzo wielu talentów. To nie jest tylko twórca komiksów. To tak, jest, tak, ma wie... Kanał na YouTube, przecież w reklamach był prawda, z, swego czasu. no Więc to też jest nazwisko, na, na bierze... które się bardzo mocno wybiło poza komiksową. Tak, ale bo... też bardzo mi, chodziło mi o to, że mm, duża część jego odbiorców Zna go z internetu i prawdopodobnie też kupi to przez internet. Mhm. Natomiast w przypadku. A ja też zaryzykuję stwierdzenie, że duża część jego odbiorców nie zbiera komiksów. Tak, to, to też jest, tak, jest tak bardzo możliwe. Trzeba by się zastanowić, na ile się sprzedają gadżety, a na ile komiksy. Mhm. I, I to jakoś rozgraniczyć. I pewnie gadżety by wygrały. Pewnie tak. Skoro ludzie oglądają w jakiejś. Zapomniałem, jak się nazywa ten gość na YouTubie. To jest jakiś Amerykanin, który robi streszczenia komiksów, i one są naprawdę w milionach wyświetleń. A tylko opowiada, co jest w środku. Streszczenia komiksów. Ech. Przerabialiśmy. N nigdy więcej. No. Nie. E e jeśli chodzi o. Je jeszcze jeśli chodzi o to, top 50 komiksów za zeszły mhm. rok, to tylko tak. Dla podsumowania Egmont 33 miejsca na 50, Ongryz 5, Demland 4, Nonstop Comics 2, po jednym Ben Vision, Kultura Gniewu, Kurz, Mucha, CDK, Studio Lane. Więc no... To jest ciekawe. Można, można sobie te podsumowanie bez problemu znaleźć na stronie Gildi Comics'u, która jeszcze istnieje. Natomiast z wnioskami po prostu sugerowałbym nie wychodzić za daleko bo chociaż są to ciekawe rezultaty tutaj to jednak trzeba pamiętać o tym że to jest tylko jeden sklep i gdybyśmy oczywiście byłoby super gdybyśmy mieli jakieś pełne dane i w ogóle ale myślę że to się raczej nie zdarza. Natomiast jako ciekawostka jedno i drugie zestawienie cały czas dostępne na stronie GILDI gildi komiksu, podkreślimy, bo strona gildi to jest sklep gildi, natomiast gildi komiksu e, do sprawdzenia jak najbardziej, może nawet podlinkujemy, mhm. jak nie zapomnimy to podlinkujemy, natomiast e, jeszcze kolejny raz przejdźmy teraz do USA, tym razem rzeczy około komiksowe, mianowicie zwiastuny, pojawiły się nowe zwiastuny e, chłopaków, The Boys, Pojawił się dru drugi zwiastun Umbrella Academy od Netflixa, i pojawił się też zwiastun drugiego sezonu Happy od stacji Syfy. Ba ba bawi, nie bawi niezmiennie, dokładnie. Um, tak szybciutko powiem tylko o zwiastunie Happy, ponieważ pierwszy sezon nie ogląda nie ogląda się, ma nie oglądać, nie? Nie skończyłem jeszcze. No, pierwszy sezon Happy. A podobało się? Pierwsze dwa odcinki, które widziałem bardzo. Aha, no, to generalnie powiem tak, że byłem bardzo ciekaw, jak twórcy tego serialu poradzą sobie już bez podparcia w komiksie, ponieważ to, co było w pierwszym sezonie, pokrywa się z tym, co było w komiksie, chociaż bardzo dużo tam dopisuje, bo komiks był króciutki, on tam miał raptem 90 stron. Ale mm. czy przy produkcji Grant Morrison i tak tam nie siedział u nich przy no, serialu? On tam no. robił, robił dużo z tego, co mi wiadomo, natomiast drugi sezon już jest kompletnie nową historią, nie opartą mm -hmm. na niczym. Tym razem będziemy mieli święta Wielkiej Nocy w tle i Zwiastun, Zwiastun, Zwiastun, Zwiastun zapowiada, że klimat będzie utrzymany, a może nawet będzie odrobinkę lepiej i ja trzymam kciuki bardzo mocno, więcej nie będę mówił, żeby ci nie przypierniczyć spoilerem, przed tobą jeszcze kilka fajnych, kilka fajnych e, odcinków. Natomiast e, Zwiastuny e, The Boys oraz Umbrella Academy no to są pierwsze sezony i e, Umbrella Akademii 15 luty, tak? Tak. Tak, i kurczę, ja czekam, coraz mocniej czekam, bo ten zwiastun najnowszy, który się ukazał parę dni temu, jest no, mega w klimacie te, tegoż, tegoż komiksu, A No już mogę się wypowiedzieć, bo go w końcu nadrobiłem, <głos> więc e, bardzo się jaram tym serialem, tak samo jak jaram się premierą tego komiksu od KBUM. Chyba się to nie do końca zgra czasowo, bo nie, później będzie. Bo w marcu zdaje się, nie. No, ale, ale ważne, że w ogóle ważne, będzie. Ważne, że w ogóle będzie, tak jest. No i serial, zwiastun serialu wygląda fajnie. Bardzo mi się podoba ten moment, w którym dzieciaki z Akademii mają te maski. Tak, te, te domino maski mhm. y, super wyglądają. I ten brak oczu, taki, który był świetnie u Gabriela, bo po prostu biały. Mhm. I tutaj też jest tak nienormalnie biały bardzo mi się to podoba. Tak, właśnie to, co mi się podoba w Zwiastunie, to jest to, że no nie jest to oczywiście przeniesienie jeden do jeden z komiksu, czy coś ten, design to nie jest nie wiem, filmowe Sin City część pierwsza, ale naprawdę bardzo fajnie. A część druga to był szajs. No nie, nie było drugiej części, nie wiem, o co ci chodzi. Ale generalnie chodzi o to, że widać jakby to powiedzieć komiksowość tego, tego serialu, że bardzo fajnie wizualnie się prezentuje. E, oczywiście no nie, nie do końca wszystko da się udźwignąć na takim budżecie, jaki zapewne Netflix tam dysponuje, bo na przykład jedna z postaci tego komiksu, to no w komiksie to jest e, ma ciało małpy i to takiej dość potężnej. tutaj w Zwiastunie widzimy, że e, to będzie coś w stylu normalnego człowieka, tylko takiego wypchanego czymś. E. Trochę, trochę, trochę mi się z Shazamem kojarzy, bo ten, ten kostium filmowego Shazamu wygląda jak, taki wygląda jak taka napompowana pianka i tutaj też jest, jest takie wrażenie, ale no tak jak mówię cały czas mi się bardzo podoba. Pierwszy zwiastun był taki jeszcze dość enigmatyczny, ale ten już pokazuje dużo więcej i pokazuje tyle, że z jednej strony chce się to obejrzeć jak najbardziej, jestem ciekaw jak sobie twórcy poradzą z tym serialem i przede wszystkim ile w tym pierwszym sezonie będzie komiksu czy to będzie tylko pierwszy tom czy to będą oba. Wiesz też zobaczymy mhm. co, co, co będzie. Mhm. Jak zastanawiałem się jakiś czas temu właśnie nad adaptacjami komiksowymi ekranizacjami itd itp to doszedłem do wniosku że to no wiadomo bardzo różnie wychodzi ale znalazłbym coś co adaptacja by mi się bardziej podobała niż sam komiks. Na przykład? Red, Red, bo komiks jest do dupy. Tak jest. Komiks jest absolutnie słaby w każdym możliwej wersji, w jakiej może być. A film jest super, przy filmie się naprawdę dobrze bawiłem. Mhm. No myślę, że nie mały wpływ na fakt, że film ma się do komiksu prawie tyle jak pięć do Nosa. I to było najlepsze, co mogło spotkać ja, naprawdę tak naprawdę. Ja, ja taki przykład, to bym powiedział, że serialowe i Zombie mi się podoba dużo bardziej od komiksu, bo, bo komiksu po prostu nie dałem rady doczytać do końca, mhm. a przecież tam też bardzo skrajnie nic się równie. nie zgadza. No. Mhm. Więc, a, a ale a i zombie tego ostatniego sezonu nie dokończyłem Aha, co, a, co było? a ja już czekam na ten finałowy, który lada moment bodajże w maju, więc nie mhm. tak lada moment, ale czekam natomiast e, jeszcze z takich m, tych zwiastunowych rzeczy e, to mieliśmy drugi drugi zwiastun chłopaków The Boys, używam polskiego tytułu bo mi się po prostu podoba, cały czas mam nadzieję, że jak ten serial kiedyś się pojawi w Polsce, to będziemy mieli ojczyzno sława na napisach albo na lektorze, albo na czymkolwiek, bo te to jest przesudowne przetłumaczenie pseudonimów, uwielbiam. E, natomiast sam zwiastun mnie nie porwał tym razem, bo jest taki... No zwiastun zapowiada dużo lania się po ryjach, a dobra, to jest oczywiście... To jest <grym bardzo <grym ważna składniowa. To jest clue tego, tego komiksu, owszem, ale wiesz jednak e, mógłby pokazać też troszeczkę więcej, bo na przykład ten pierwszy zwiastun, ten stylizowany na, mm -hmm. re, na reklamę siódemki, oni tam mieli jakąś inną nazwę, w tym jest w tym, w tym, bardzo fajny, taki ciekawy, intrygujący i na końcu ta ekipa głównych bohaterów pokazująca e, faka do kamery, no, no to było ciekawe, a tutaj mieliśmy po prostu takie Jebie, jeb, jeb, yep, the boys, coming soon. I tutaj jeszcze nie jestem aż tak mocno przekonany, ale no Karl Urban w roli głównej... Karol z... Urban zawsze spoko. Karol Urban zawsze spoko, tak jest. Nawet jak gra kompletnie zbędną postać w tor Ragnarok. No, tak odświeżałem sobie ostatnio, bo jest na Netflixie. Jak no. leżałem chory, sobie obejrzałem. No, spoko. Pociulali się, trochę się pośmiałem. Bardzo fajnie było. Muzycznie na pewno, spoko. Mm. No ale, ten, ale myślę, że i tak na oba te, na, albo nawet na wszystkie trzy te wspomniane tytuły czekamy. Dobra. Ja, ja, ja troszeczkę bardziej, bo jestem troszkę, troszkę bardziej od Ciebie serialowy. No ja na Umbrella bardzo czekam. Tak, Umbrella, miejmy nadzieję, że uda nam się jakoś w miarę szybko po e, premierze tego serialu ogarnąć całość i, i się móc wypowiedzieć. Bo za parę minut przejdziemy do pani Shera, którego obaj nie skończyliśmy, bo... Bo jesteśmy księccy, jeśli o to chodzi. Ale zanim Panisher... Musimy spać. Tak, zanim Panisher, jeszcze inna rzecz Netflixowa, którą mm, nagrywamy w sobotę Dokładnie. i to miało premierę wczoraj. Chociaż słyszałem, że już wyciekło parę dni wcześniej w internetach. Mm. O co chodzi o Polar? Polar z udziałem... Polar, czyli adaptacja przygód tego niedźwiadka z przygód Krasza Bandykota? Dokładnie tak. Nie mam pojęcia o czym mówisz. Krasza ale... Bandicota nie kojarzysz? Nie Do no, tego... Krasza Bandi... Bandicota kojarzę, ale wiesz. Co nie... ludzie myślą, że jest Lisem? Tylko kojarzę, tylko kojarzę, bo nigdy nie grałem, jestem słaby. E, generalnie mm, Polar jest to adaptacja komiksu yy, Fiktora Santosa pod tym samym tytułem yy -y. i muszę powiedzieć, że gdybym nie znał komiksu, a znam pierwszy tom, muszę się pochwalić, pierwszy tom z pięciu znam ale, ale, ten, ale ten Znaczy konkretnie znam ten Volume 0, bo, bo to się okazywało Jako 0, 1, 2, 3, 4 I coś tam o tym komiksie mniej więcej wiem I powiem Ci szczerze, że gdybym nie znał komiksu To film by mi się podobał dużo bardziej Dlaczego? Ano dlatego, że komiks Który najpierw ukazywał się w formie Internetowej Był Pozba... Z dialogów całkowicie. Tak, był pozbawiony całkowicie dialogów, był bardzo mocno ograniczony graficznie, w sensie takim, że autor korzystał z bieli, czerni i pomarańczowego, takiego czerwono-pomarańczowego, który mm -hmm. pewnie ma jakiś, jakąś nazwę, ale ja jej nie znam. Um, I był bardzo ciekawy też pod kątem tego, że um, twórca nie miał jakiegoś określonego planu, tylko po prostu płynął razem z tą historią i w pewnym momencie stwierdzał o wiem jak to zrobić i, i kończył, jaką, i kończył daną historię i ten tom zerowy który udało mi się przeczytać cyfrowo jest naprawdę fajną rzeczą w wersji Dark Horse'a są już dodane są, są dia dodałem. dialogi ale też można sobie wejść na stronę tego komiksu i przeczytać w oryginale że tak to ujmę niezależnie od tego czy z dialogami czy bez chociaż nie ukrywam te dialogi mnóstwo zmieniają. Ale to też jest Ale ciekawy zabieg, nie? Tak, bo dwa różne komiksy jakbyś czytał. Tak, dokładnie. Ale właśnie chciałem powiedzieć, że w obu wersjach, przynajmniej to, co udało mi się przeczytać, jest naprawdę fajne. Jest bardzo oryginalnym komiksem, takim bardzo nietypowym, niecodziennym. Nie jest to jeden z wielu takich sensacyjno-kryminalnych komiksów, tylko po prostu naprawdę fajna, oryginalna historia. Mhm. I w filmie tego nie ma. Nie, film jest taką... Film jest taki sieką. Film, film jest sieką, dokładnie, ale jest fajną. Nie, nie sieką. jest to zło, z, złe oczywiście. Natomiast jeśli tylko nawiążę na chwilę do komiksu jeszcze, mhm. e, ogólnie Wiktor Santos e, przepięknie rysuje. Mhm. I jeśli sobie zobaczycie jego hmm, bloga wiktorsantoscomicsblogspot.com i zobaczycie ilustracje, które na przykład na zlecenie robił, jak chociażby Samuraja Jacka, mhm. one są mega, mega konkretne. Tak, I tak. nie chcę tu porównywać, bo nie lubię, jakby mówić komuś, że jest kimś jakimś innym autorem. E, ale jeśli wy lubicie e, trochę taką klasykę Kirby'ego, e, trochę Miniole, Trochę tutaj ty jesteś bardziej obeznany z tym autorem zdecydowanie, że ja Darwina Kuka. Oj, tak, tak bardzo. E, to myślę, że odnajdziecie się w tych rysunkach Santosa, a są naprawdę, naprawdę super. Tak jest. Natomiast właśnie troszeczkę dla mnie zawodem, bo chociaż to już po zwiastunach było widać, że... To przechodzimy już do filmu. Tak, że fi film nie ma z komiksem prawie nic wspólnego, za wyjątkiem no, bohaterów. Bohatera e, głównego, tego Black Kaisera e, I Mamy do czynienia, trochę mam, miałem takie wrażenie, że chcieli zrobić takiego emerytowanego Johna Wicka, mhm. coś w ten deseń i po prostu zrobić siekę z Macem Nickelsenem, który jest spoko aktorem i w, po tym filmie już nie mam absolutnie żadnych wątpliwości, że on by się na Wiedźmina nie nadawał, bo to już nie ten wiek. No ale sieka jest o, o, zaraz ci ktoś napisze, że... Tak wiem, że, że, że, że, że przecież Wiedźmin miał 300 lat, co ty wiesz. E, no ale cóż, to, w każdym razie taka, taka jest moja opinia. No, Poszedłby na siłownię i wszystko zepsuł, to był ostatnio mój ulubiony komentarz na temat Ojku. Ach to. Tak, dobra. No. Natomiast mówię, że, że w film... Poszedł w stronę sieki, taki, Nie, dziękuję. Poszedł w stronę sieki, takiej dość efektownej, trochę rwanej. To nie wiem, może, może się zgodzić ze mną, że montaż tych scen. Jest, Jak na przykład ten, ten z plamą na twarzy łaził po pokoju, to był taki mocno rwany montaż. Wpisywało się to według mnie w stylistykę całego filmu. Mhm. Jakby był, o, wiesz, jednorazowo tak porwany, to, to by mnie mierziło pewnie, mhm. ale tutaj się wpisywało. No, moim zdaniem. Tak, tak, to jest, nie, to ale jest, to, to jest coś, jest tak, co że, chyba że, może. Że przez, że przez cały film to było, tylko że mi to właśnie przez cały film trochę przeszkadzało. To mi przeszkadza, jak Smarzowski kręci, znaczy, jak u Smarzowskiego kręcą z ręki, bo to gówno się tak trzęsie, że nie da się tego oglądać. Mhm. No, unikam filmów tego e, autora wracając do Polar e, mamy, mamy fajną siekę mamy całkiem ciekawych aktorów w obsadzie bardzo mi się podobało mm, obsadzenie Vanessa Hudgens e, której nie poznałem przez część tego filmu bo ją tak ucharakteryzowali jakby no naprawdę dobrze ją uchar ucharakteryzowali, bo już nie, nie, szukałem porównania na szybko i nie, nie umiałem znaleźć, ale generalnie no, nie poznałem jej, że to ona. a Pamiętam, że jeszcze niedawno jak było to mm, niesławne Powerless serial pseudo-komediowy z, z pseudo-postaciami z DC to ona, no ona tam gra główną rolę, no, no nie do poznania Max Mikkelsen, no ja, ja go uwielbiam za wszystko, za Hannibala w szczególności, za tego serialowego Hannibala uh -huh, uh -huh. w szczególności i on mógłby w tym filmie siedzieć na krześle przez półtorej godziny, ja, ja bym się jarał strasznie i jest tutaj bardzo dużo fajnych momentów bo generalnie jak się lubi siekę to w tym filmie jest dużo fajnych takich miodnych rzeczy no ale też nie, nie można u, nie zauważyć tego, że jest tam trochę wad, nie jest film rewelacyjny taki, że nie wiem, będę chciał do niego wracać, bo obejrzałem go raz i ja wcale nie chcę już do niego wracać, to wystarczyło. Tak, nie w zupełności. Mhm. Poprali się po mordach, dużo osób zginęło, było strzelanie, były noże, były tortury, flaki krew i tak dalej, byli debilni przeciwnicy, nie wiem czy to było... W tak celowo zrobione, ale no po prostu wszyscy przeciwnicy głównego bohatera to byli jacyś kretyni. Ta, tak, ta, cała, e, ta i... cała ekipa budowlano-remontowa złożona z morderców z całego świata, przecież by to byli idioci. Po prostu. To prawda, ale wciąż lepiej niż być super strasznym, wielkim zabójcą na zleceniu CIA mhm. i żeby cię Mark Wahlberg zabił piłką do futbolu amerykańskiego. Nie mam argumentu. Na no to. nie, nikt nie ma na to argumentu. <laughs> a, a, absolutnie. Nie, bo to teraz, teraz ja umarłem w środku. W jakim filmie tak było? W Transformerach Aha, to wypar wyparłem to z pamięci. W jak takim razie. oni się tam tłukli, tłukli, tłukli, yy, i w końcu yy, Mark Wahlberg w niego rzucił piłką, tak, że ten wypadł przez okno w Hongkongu i umarł. Mm -hmm. Pomijając to, że oczywiście, jak w Hongkongu jakiś yy, pierwszy lepszy ziomek jechał, windą, to oczywiście musiał znać kung fu no ale to no, to, to, tak są, w to są te ciemne czasy Transformersów teraz po Bumblebee można mieć nadzieję że jest lepiej w Polarze bardzo mi się podobały z kolei y, zdjęcia bo wi mm -hmm. widoczki były naprawdę konkretne i y, y, y, zwłaszcza te e, sceny już na, na, właśnie na tej mroźnej północy, nie pamiętam oczywiście nazwy miasteczka y, Tree Oaks, Oaks? Mm -hmm. Three Oaks no. Bar bardzo ładnie to wyglądało y, Trochę mnie zaskoczył końcowy twist, bo nie tego się spodziewałem. Z drugiej strony, gdy tak sobie o nim pomyślę, to jest strasznie naciągany, ale, ale przynajmniej zaskoczyło. Przynajmniej zaskoczyło, nie, poszli, nie poszło się w taką totalną sztampę. Bardzo lubię Catherine Winick, czyli tą, która e, panią z wikingów, która grała tego pomagiera głównego złego, no i mhm. ona, ona niezmiennie bardzo ładnie się prezentuje. Aczkolwiek z drugiej strony jej rola chyba polegała na tym, żeby wyglądać. Nic poza tym. Nie, żeby Ewa Green dostała kiedyś rolę za coś innego. Ewa -e -e -e. Green ma kilka bardzo fajnych ról. N nie w serialu Camelot na przykład, bo okay, o, tym, dobra. O, o tym nie można w ogóle pamiętać, ale ma kilka fajnych ról na swoim koncie i moim zdaniem to jest dobra aktorka. Ja nie przypadam. Mm. Natomiast... Tak, no, miała tu wyglądać. Nie, nie, nie ma się co oszukiwać, mhm. ale wiesz, przy tego rodzaju filmach, gdzie, gdzie najważniejsza jest, jest młócka, tak naprawdę, to, to czy ten film jest dobry, oceniasz nie po fabule oczywiście. Czasem po dialogach, w sensie po jakichś wiesz, takich drętwych jednostrzałowcach, mhm. ale po tym, czy sceny walki i sceny batalistyczne dobrze wyglądają kiedy on stoi w tym magazynie, żeby nie zaspoilerować za bardzo z tym powiedzmy sprzętem. zielonymi laserkami, tak? Tak. Super to wyglądało. <śmiech> tak, tak. No właśnie jak rzuca no... się Mega tak. dobrze rzucił się tak trzeba jest. przyznać. Tak jest. Czy jak e, z tym latynosem, e, z tym gangsterem, co na Białoruś po, pojechał. Mhm. E, znaczy mhm. ten, ten taki chłodny profesjonalizm, że jakby z nim sobie poradził mhm. i tutaj już przejście w inną pozycję tak od razu, nie? na no, Nawet jakby to była codzienna robota. Dla niego była. Jakby nie Dla byli. niego była, no tak, tak. I, no i bawiłem się dobrze. John Wick to to nie jest. Mówienie, że o, kiepskie tutaj, tutaj, prawie to chcieliście Johna Wicka zrobić. <grym> I wiesz, i skreślanie filmu przez to, że no, w dzisiejszych czasach każdy film mhm. o Mordercy, który bije kogoś po ryju, będzie chyba porównywany do Wicka. Mhm. A też był pies. I. No był, oh. A, Więc chyba tego się nie uniknie, ale spoko, Bawiłem tak, się dobrze. Tak, ja, ja generalnie mam takie wrażenie, że Polar to chyba raczej można bardziej porównywać z takimi azjatyckimi filmami akcji. Jak już prędzej, ale widzę po twojej minie, że się ze mną nie zgadzasz. Że... Różnie, wiesz? Dlatego, że no, jest przez wspaniały rajd, gdzie się ekstremalnie dobrze piorą po ryjach mm. y i ma prostą fabułę, ale jasną fabułę, co, co też doceniam. E ale jakbyś zobaczył sobie na przykład koreański mm, No Tears for the Dead e i tam jest taka scena... No już, już kocham ten film za tytuł. E tam jest taka scena walki kończąca się kopnięciem kolanem, gdzie, gdzie odczuwasz ten ból, który, który mógł być zadany i się, i się świetnie ogląda. Natomiast w przypadku Polara, jeśli miałbym wiesz jakoś to zakwalifikować, to jest jeden z tych filmów, który możesz włączyć, żeby obejrzeć ze znajomymi, mhm. ale to jest ściema, bo tak naprawdę i tak będziecie gadać. I ewentualnie będziesz go trochę przewijał, żeby O, patrz, jak mu przywalił w mordę, nie cof, nie, cof. I, mhm. i jeszcze raz. A później sobie leci. Nie musisz je skupiać na fabule, nie musisz je skupiać na dialogach, bo, no, bo prawie ich nie ma. No, są, e... są, bo są. No są, ale jak ich nie znasz, to i tak od, od początku wiesz, to jest zły, który tak naprawdę nie jest zły, a to jest ten zły, który jest zły i ten będzie bił tego. I to sobie leci w tle, oglądasz, ktoś kogoś bardzo mm, ekwilibrystycznie trzaśnie w mordę, rzuci w niego siekierką czy, czy coś takiego i jedziesz dalej. Mhm. I ten film jest idealny do tego. Okej. Okay. ja się tutaj zgodzę w takim, w te, w te, z tym podsumowaniem, więc przejdźmy do e, kolejnej rzeczy z Netflixa. Tym razem będzie to drugi sezon Panischera, który jak najbardziej obiecaliśmy sobie, że Przerobimy do tego odcinka i co? I nie przerobiliśmy, bo jesteśmy lamusami. Przynajmniej ja, bo parę wieczorów z rzędu przeleżałem i stwierdziłem, e, na drobie jutro. No i przyszło w końcu I tak szybciej niż pierwszy sezon. Przyszło w końcu legendarne jutro. Ja jestem po, po siódmym odcinku, ja po sześciu. Ty jesteś po sześciu, <laughs> okay. ale y, myślę, że po tych części, po tych prawie połowie sezonu, który przerobiliśmy, no ja, ja trochę ponad połowę, ty nie całą połowę. Myślę, że jakieś tam pierwsze podsumowania można powiedzieć. E, moim skromnym zdaniem, oprócz tego, co teraz pokazałeś do mikrofonu. Tak jest, jest bardzo dobrze. Mm. Bardzo mi się podoba w tym sezonie Pani Shara to, że jest nawet jeszcze chyba mocniejszy nacisk na, niż w pierwszym na, tra na traumę, na przechodzenie traumy, bo tam każdy bohater tego drugiego sezonu ma jakąś traumę i sobie z nią w jakiś sposób radzi, czy to łupiąc złoczyńców po, po ryjach, tak jak to e, Pani Sher robi, czy to... E, nie do końca jesteśmy pewni, czy Jigsaw, czy, um, czy on udaje, czy on nie udaje tą utratę pamięci e, Billy Russo. Te, mm -hmm, czy, mm -hmm. tro trochę jestem zawiedziony tym, jak wygląda jego twarz kiedy już się w końcu pokazano, zwłaszcza mając w pamięci Pani Sherwarzone z 2008, 9, jakoś tak. Biorąc pod uwagę to, że możesz na ulicy spotkać ludzi, którzy mają bardziej pocięte rienie. Dokładnie. Niż, niż a, a... on to, o mam tu, mam, mam hashtaga na policzku, to już ni, nic nie będzie takie samo. Zwłaszcza pamiętając finał pierwszego sezonu, gdzie on został tą mordą prze, przeczołgany po całym szkle, on powinien, on powinien nie mieć mordy, a, a ma, ma tam trzy kreseczki. Więc to jest, to jest jak dla mnie zawód, bardzo mi się podoba to, jak te postacie są budowane. Jestem po siedmiu odcinkach jeszcze się nie znudziłem. Ale z drugiej strony mam takie wrażenie typowe dla seriali Marvelowych od Netflixa, że mogłoby to być trochę krótsze. Ale z drugiej strony po siedmiu odcinkach Panishera ja jak najbardziej chcę dalej śledzić, co tam się dzieje i e, myślę, że dzisiaj jak wrócę do domu, to sobie kolejny odcinek odpalę, może nawet i dwa, nie wiem. E, a na przykład, nie wiem, trzeci sezon Dardewila leży odłogiem, jakoś nie umiem go skończyć. E, ci niesławni Defendersi przecież to, było, to, były, to były katusze, jak ja to oglądałem, a to miało przecież tylko 10 odcinków. E, drugi sezon Luka Cage'a, no nie, nie zaczęty. A w pani szerzej jest coś takiego, że, że no, po prostu się chce. I na przykład nie zgodzę się z większością opinii o agentce Madani, którą no, ma, z tego co pamiętam po pierwszym sezonie mało kto ją lubił. A dla mnie to jest jedna z najciekawszych postaci w drugim sezonie, mhm. bo. Y, Ona też ma coś do powiedzenia. Tak, tak, momentu. ma do powiedzenia i jest. Tym razem znacznie bardziej uwiarygodniona w stosunku do tego, co było w pierwszym sezonie, gdzie była taka chłodna bitches, a, a tutaj mamy jednak osobę, która po prostu ma maskę. Tak jak zresztą. I długi Bil na karcie. Prawda, Bilirus, prawda. no to no, no ma, owszem. E, bardzo mi się podoba dodanie tej młodej dziewczyny. I e, imienia, wielu imion, e, która, która jest taką, można powiedzieć, nową pomocnicą. To no w, te, w tym kierunku to raczej zmierza, że oni sobie w końcu no, za, to... zaufają i się polubią całkiem jest do... tak? tak, Jest takim przydupasem, może troszkę niewolnikiem. Jest ale... trochę taką kulą u nogi, którą czasem można uderzyć. Znaczy nie, że ją można uderzyć, tylko nią mhm. można uderzyć. Tak jest, ale też jest coraz bardziej przydatna, co zresztą już w siódmym odcinku będziesz widział. I, i wątek z nią związany powoli się rozwija, ale ten... Mm, nie, nie wiem, czy mogę nazwać go głównym złym, bo to jednak mamy dwóch głównych złych jak dotąd w tym sezonie. Ten ksiądz jest też takim dość ciekawym. Ja nie wiem, czy on ma jakieś, jakieś swoje odzwierciedlenie w komiksie, przyznam się szczerze, nie sprawdzałem tego. Ale jestem też ciekaw tego wątku, w jakim, w jakim kierunku on po, się rozwinie. No na pewno się rozwinie w kierunku nieuchronnej konfrontacji z paniszerem, która pewnie źle się skończy, ale... No i co z tego, że ja o tym wiem? Ja chcę to zobaczyć, bo, bo, bo panischer Netflixowy naprawdę fajnie się ogląda. I to jest też ciekawa rzecz. Mhm. E, teraz mam deja vu i nie wiem, czy nie mówiłem o tym przy ostatnim odcinku. Mhm. E, o tym, że nieważne jak się kończy, tylko jak trwa. No, całkiem możliwe, że tak mówię. Mo to temu? było dwa tygodnie temu. No, kurczę, to był in, inny świat i w ogóle. Nie, znaczy wiesz, wiadomo jak się skończy, mhm. ale za źle powstało filmu w obondach i wciąż się kręcą, kolejne, tak. Tak, no i zawsze jest ta sama zasada, nieważne, wiesz, jak bohater, bo nieważne, co bohater zrobi na końcu, mhm. tylko jak to zrobi. Tak, bo ja, ja nie ukrywam, że... Polara bo... włączając wiedziałeś, włączając, przepraszam, mhm. wiedziałeś, co będzie na końcu. Dokładnie i w przypadku pani Szara też przypuszczam, że wiem, co będzie na końcu. J jedyne... Kasacja serialna. <śmiech> jedyne, jedyne, co się zastanawiam, e Proszę bez spoilerów w komentarzach bo jest całkiem możliwe że ten odcinek pójdzie zanim zanim zdążę dokończyć na przykład bardzo mocno się zastanawiam czy Russo udaje czy nie udaje mhm. bardzo mocno się zastanawiam nad tym czy będzie jakiś niespodziewany trup w tym w tym sezonie bo na przykład w pierwszym tak dość, dość oszlennie po, poszli pod tym pod tym kątem John? John Bentral, no, go, aktor grający główną rolę, no to jest w ogóle on jest urodzony do tej roli i e, jak sobie przypomnę jaką, jaką, jak, jak, jaką glebę po prostu gryzł, jak, jak grał w The Walking Dead, to, to aż żal. A teraz to jest mm, ter, no, idealny, idealny casting i tutaj Netflixowi należy, należy tylko pogratulować. No, muzycznie spoko, wizualnie jest spokojny, no naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. Aczkolwiek co do tego co Ty mówiłeś, już widziałem jakiegoś newsa, że Netflix poinformował, iż drugi sezon pani Shara ma 40% spadek popularności względem pierwszego wyczął wam kasację. Aczkolwiek. Look yy, Cage miał więcej. Aczkolwiek na obronę yy, pani Shera trzeba powiedzieć, że Luke Cage miał 67, Iron Fist miał 63, Daredevil miał coś koło 60, więc może jest jakaś. Ale trzeba nadzieja. By też zobaczyć niekomiksowe seriale, jakie mają spadek, wiesz, oglądalności na, na sezonach. Pamiętam, to... pamiętam, że gdy kasowali Daredevila, to było takie zestawienie popularności uh -huh. yy, seriali na Netflixie, to ten Daredevil nie był jakoś za wysoko. Że tam. tam pff, kurczę. Orange is the New Black, czy Stranger Things, no, że były zdecydowanie wyżej. Mm -hmm. No, ale to są wciąż fajne seriale i tego Panicera jak najbardziej polecam, pomimo tego iż jestem w połowie, jak, jak rozumiem również. No, skończę go oglądasz. Tak, I to, i to jest, jak dla mnie, to będzie chyba rekordowo szybko obejrzany sezon serialu z Netflixa, bo nawet ten pierwszy sezon Panicera zacząłem chyba po trzech miesiącach. No późno, później. No a tutaj proszę cyk Netflix ich odpalamy na legalu wszystko i fajnie leci i, i w dniu premiery już zacząłem. Gdy tylko można było obejrzeć sobie e, drugi sezon e, e, Pani Szera, to e, już, już zacząłem i to jest też świadczy o tym, jak bardzo mi się jak dotąd podoba. E... Ja ci polecam mm -hmm. na Netflixie. E, Brytolski serial, który się nazywa Derry Girls. A o czymże to? O dziewczynach, które <śmiech> mieszkają w Dery, takiej e, miejscowości w Irlandii. I to się dzieje w czasach dużej aktywności Ira. E, jest super śmieszny ten serial. znaczy w piękny sposób łączy. W ogóle jest niekomiksowy, ale i tak ci polecam. Nieważne. E, w piękny sposób łączy jakby klimat tamtych czasów i tego, że wcale nie było łatwo itd. I z bardzo, bardzo komediowym zacięciem. Więc do, do sprawdzenia jak mhm. najbardziej. Natomiast myślę, że możemy przejść już do komiksików. Komiksiki. Tak, tak komiksiki, komiksiki i zaczniemy od polskiej produkcji. Ehm, kolejny tom Wilka. Bardzo się cieszę, że Wilku znowu wrócił na taką, można powiedzieć, wyższą, e, wyższą e, częstotliwość ukazywania się. To jest numer 25 już. No proszę, ja na rozpisę napisałem 26, ale ze mnie cymbał. To nic nowego. E, Wilku, tom 25, twór Tuber i co powiesz? Wiesz, co sobie ostatnio uświadomiłem? Że lubisz wilka. Te, że pierwsze numery wilka czytałem, jak byłem na niego zdecydowanie za młody. I trochę e, byłem w szoku, że to już tyle czasu minęło. Bo wiesz, pierwsze numery wilka to jest moje gimnazjum. Początek lat 2000? Mniej więcej? No, troszkę później. Znaczy, no 2000, zależy co nazywasz 2004, początkiem, 2005? w 1998 byłem w drugiej klasie podstawówki. Mm -hmm. No fajnie. <laughs> no, ale ale... Byłeś tam więcej niż raz. 6 lat mi zajęło skończenie drugiej klasy. <laughs> Skubany, dobry jesteś. Nie, ale zobacz jak długo to trwa i ile rzeczy przeżył w wilku. Ile się wydarzyło przez ten czas Przecież mhm. wychodził wilku i kupowałeś I wilka, tak żeby rodzice nie widzieli yy, I kupowałeś produkt Marzec 2003 Pierwszy zeszyt wilka po, Poza produktywny Poza produktywny Wow Masakra Chciałbym tylko przeczytać jedno zdanie, które właśnie mi się wyświetliło na Wikipedii Cenzuralny. Komiks charakteryzuje się prymitywną kreską w czasie, kiedy była jeszcze strona wilku.pl pamiętam, że był y, samouczek, tutorial z tego y, jak narysować wilka i było, że narysuj nos, a teraz taki sam nos narysuj 10 razy. I co bucu widzisz, że to nie było łatwe. To zmieniło moje podejście do, do, do tej kreski. A, no Kreska się nie zmieniła, dalej stawia na prostotę. Art If jeszcze ktoś by pewnie. Dobra, ja się generalnie śmieję, ale tak jeszcze w ramach e, ciekawostki powiem, że e, bo buty do wspierania trębacza, ten 24 zeszyt tak. Wilka ukazał się po prawie dwuletniej przerwie y -y. w publikacji tego tytułu. No i teraz mamy kwiecień, listopad, 11 minus 4, 7, 7, mies 7 <grym> miesięcy przerwy. Już jest zapowiedziany z tego, co mi wiadomo, kolejny tytuł. E, znaczy kolejny, to nie, nie tam na jakiś konkretny miesiąc, ale mignęło mi na Instagramie, że lecąc z tym koksem twórcy, więc bardzo, bardzo mnie to cieszy. Natomiast stwórtuber. Czyli to jest tytuł właśnie. Tak, tak stwór Tuber to jest tytuł 25. To ja, ale tak odnosząc się jeszcze do tego, co powiedziałeś. Pamiętam jak dziś, gdy ten pierwszy zeszedł Wilka w tym 2003 roku, 15 lat wtedy mnie. w 2003 roku on się ukazał w Empikach. Oczywiście teraz nie pamiętam, czy on kosztował 6,78 czy 7,89, bo miał tak właśnie cholernie dziwną cenę, że mi to utkwiło w pamięci. 7,89 zresztą generalnie dziwna cena to jest, to jest domena kolejnych numerów przecież ten kosztuje ile? Okładko? 15 15,75 15 no, no to, to jest też te dziwne ceny, nietypowe ceny były dla mnie też takim znakiem charakterystycznym tej, tej serii pamiętam, że Wilka tak jak lubiłem w produkcie bardzo tak tych pierwszych zeszytów nie kupowałem z jakiegoś w ogóle niewytłumaczalnego dla mnie powodu. Teraz cholernie żałuję, bo pomijając fakt, że prawdopodobnie byłbym bogatym człowiekiem, to kurczę, no, ty też, też masz dziury w kolekcji, jeśli chodzi o wilka i to podej podejrzy... Do dziesiątki brakuje mi czwórki tylko. A, to kurczę, to, to zazdro, bo mi do dziesiątki brakuje tylko dziesięciu, ale co, ja jestem coraz bliżej z każdym dniem. Mm. Fajnie by było, jakby kalendarze wróciły. Kalendarz Wilka to było, to było coś wspaniałego i nawet ten internetowy, który się włączał, jak włączałeś kompa. Och, to było cudowne. I pamiętam, jak 1 września mm -hmm. e, odpaliłem peceta i wyskoczyło mi karteczkę, znaczy ten mały kalendarz Wilka, gdzie było napisane wydupcać do szkoły. No <grym> to było. <przezywam, grym> Natomiast najnowszy tom, który, tak jak już wspomnieliśmy, tom zeszyt, który nazywa się Stwórtuber, zaskakująco dużo rozszerza mitologię Mysłowiczan. Ja przede wszystkim chciałbym pozdrowić wszystkich Mysłowiczan, którzy ewentualnie mogą nas słuchać. Ja naprawdę lubię całkiem to miasto, ale dzięki Wilkowi lubię go nawet bardziej. I bardzo sprawnie ta mitologia splata się z historią Stwórtuberze. Mamy tutaj taki można powiedzieć crossover wręcz jednej historii z drugą. No i co ja mogę powiedzieć, no ja się przede wszystkim straszliwie uśmiałem przy, przy każdej stronie po prostu. No Wilku jest w pełnej, w bardzo dobrej formie, ta główna historia jest przezabawna, to co się dzieje dalej też, też jak najbardziej. Chociaż niektóre rzeczy już znałem, bo tam pojawiają się przedruki no, na rzeczy, Instagramie było rzeczy, rzeczy z Instagrama czy z Twittera no ale no to jest jednak klasa sama w sobie jeżeli ktoś nie zna wilka to nie wiem w zasadzie dlaczego to sobie robi i pod absolutnie każdym zeszytem mogę się podpisać, że warto mhm. Krzysztof Tymczyński yo. stwór Tuber no to jest kolejny, kolejny zeszyt, który jest naprawdę świetnej formie, jeśli chodzi o warstwę scenariuszowo, humorystycznie, przekleństwowo, gagową. Te hasła, które tam latają, to po prostu no, nie powinienem się z tego śmiać, przecież ja to widzę praktycznie non-stop, codziennie, a, a jednak w jakiś sposób za każdym razem bawi tak samo. I sposób na pokonanie stwór tubera, gdzie, no nie będę mówił jak, jak, to, jak to wyglądało, ale gdy Wilku postanowił wezwać komisarza Gondora no, I, no, i, po, no. i, ta, i, i ten dialog, który się tam pojawia z Alkmanem w tym momencie, no to po prostu ja się tam z, zapłakałem prawie ze śmiechu. No a takich momentów jest, jest tutaj je, jeszcze więcej. No to Już wiesz, nawet w epilogu, jak jest pomnik małego Skwaszeńca, żeby, okay. żeby upamiętnić to, co się stało, kiedy e, właśnie jest e, kolejne postaci z mitologii gdzie faktycznie czekam bardziej na te air -y nieprzyjemności niż na rękawice nieskończoności. Mm. Czy nawet wiesz rzeczy, rzeczy, które znałem, tak jak wspaniała historia o Cebulium i o tym, jak, jak wakanda była w Afryce, a mysłowice w Polsce. Um, to wiesz, to, te rzeczy znam z internetu, nie? Mm -hmm. Ale wystarczył wiesz, krótki, pisany wstęp. Że wilka czytają w większości starzy ludzie, i to, że zastanawiają się, czy Instagram to więcej niż dekagram. Już wystarczyło. I da, dalej czytasz i non-stop się śmiejesz. Te jedno jak zagadka o tym człowiekiem, fantom członek menie. Tak. Nie no, po prostu. A czytałem, jak byłem chory. Wiesz, jak ciężko było nie zasmarkać tego komiksu? To, to, to jest naprawdę wyczyn moim wykonaniu uważam, ponieważ komiks jest ekstremalnie śmieszny. I wiadomo, że jest w to... W razie czego nie pożyczajcie od Andrzeja. Wi wiadomo, jest to mm, specyficzne poczucie humoru, które ktoś może uznać za infantylne. A mu wręcz obraźliwe. Tak, no ale w dupie tak naprawdę. Ale jest super. Wiesz, jest, jest, jest zabawne. Hmm. A, I nawet najgłupsze gry słowne, Jak nie wiem czy zwróciłeś uwagę, teoretycznie zapowiedzianym w zeszycie 26, który nie będzie tak wyglądał, mm. że wilku ma naszej łańcuch, na którym jest napisane srańcuch pańcuch. I po prostu... No, no. Jak to może kogoś nie bawić? <laughs> Najlepsze jest to, że to nie zwalnia stępa. I, e, nie krąży wokół jednego dowcipu, jak można myśleć, tylko cały czas wokół jednej konwencji. I ją eksploatuje tak jak może, mhm. ale to się po stary ilu latach, po ilu latach, siedemnastu? 17? Siedemnastu. 17. 16. 16 latach. Mhm. To się stary po 16 latach jeszcze nie wyczerpały. Złoża srańcucha, dupańcucha, czy tam dziwnym nie jest, ułentą yy, i całej ba, tej ba, ba, ba, ba. <laughs> No... Mega to jest. Z zawsze elementy śpiewane, e, czy tam gry słowne Alchmana tutaj w, na bazie dowcipu o e, twojej starej. Ślep, noc, e, e. I jak to było każdą rozmowę zaczynam od dowcipu o twojej starej. Czy jak walczą z tym milenialsem. Mm. E, no non stop non stop jest śmiech. Tak i reklama gildi, e, sklepu Gildi na ostatniej stronie też jest cudowna i ona za każdym razem jest inna i za każdym razem jest cudowna. Tak i no. Polecamy. Tak, polecamy, chyba że jesteście tymi osobami, które mm, łatwo obrazić. Bardzo łatwo. Chociaż myślę, że mnie jest łatwo obrazić, tak naprawdę, bo wiele rzeczy się mogę trochę spiąć. A, ale no, no, wilku też potrafi obrazić w paru miejscach. No tylko kwestia, czy wszyscy to traktują, że jest to żart i że jest to zmyślony superbohater z Opola. No, ale jak wiadomo, pierwszym warunkiem odbioru sztuki jest posiadanie mózgu. E, mam nadzieję, znaczy nie wątpisz, że nasi regularni słuchacze posiadają mózgi. Ho, ho, ho, że ja, tak a powiem. jakże? E, Wilku zawsze spoko. Stwór Tuber, kolejny udany numer. Tak, ja tutaj dorzucę tylko od siebie, że Stwór Tuber w chwili obecnej na sklepie Gildi jest dostępny za 14 ,18 zł 18 groszy aczkolwiek mamy tutaj napisane dostępność do 3 tygodni a to z reguły oznacza że to z reguły oznacza, że nakład się, przynajmniej ta część u gildi się już wyczerpała być może będzie kolejny rzut być może nie będzie, ale śpieszmy się kochać wilka, bo szybko się sprzedaje najwyraźniej i oby tak było dalej, czekamy na tom zeszyt 26 natomiast teraz pozostajemy w klimatach polskich tak, i, I kolejna seria. Kolejna seria, którą można kupić, można powiedzieć, że zeszytowo. Uh -huh. I jest to coś, z czym zawaliliśmy w grudniu, tak? To w ogóle wyszło w grudniu? Tak, tak. To Ale jakoś końcówka, końcówka, nie? Bardzo pod koniec grudnia. Dobra, tak czy siak, oczywiście czy... chodzi o wydział siódmy, zeszyt drugi, Larinae, i tutaj mamy scenariusz Tomasz Kątny, rysunki Krzysztof Budziejewski, pomysł i koordynacja Marek Turek-Tomasz Kątny. Wydawnictwo On Grysł. Cudowna okładka. Cudowna okładka. Mamy tu okładkę A. Okładka B Też jest stworzona prze, przez Grzegorza Pawlaka, który był rysownikiem pierwszego zeszytu. E, też była bardzo fajna, ale jakby ta, ta prostota e, okładki A, Larina, mhm. czerwono-czarnej, Um, bardzo fajnie tutaj się wpasowała. I, I co? Po pierwszym zeszycie wydziału siódmego byliśmy nastawieni, że spoko, żeby że zobaczymy, co, co z tego wyjdzie. Eee, I drugi zeszyt po lekturze uświadamia mi, że, że warto było czekać, ponieważ bardzo dobrze się to sprawdziło. Historia teraz odbywa się w Szczecinie. Bardzo mi się podoba to jakby jeżdżenie po Polsce, mam nadzieję, że w następnych numerach będzie tego jeszcze więcej. <śmiech> Oczywiście południe Polski, tutaj twórcy też z południa Polski, więc no no, mam, mamy nadzieję, co, co do obecności. Krymi, krymin, kryminalne zagadki Mysłowic to może nie to wilku akurat ogarnie, nie, Sosnowca? Kopalni Juliusz. To, to, tam można by dużo rzeczy znaleźć. Znaczy same kopalnie zresztą twórcy wiedzą co, co tu było w, w legendach, więc ja nie będę się w to wtrącał. E, rysunkowo jest bardzo fajnie. E, do, przeczytałem sobie jeszcze raz zeszyt pierwszy i zacząłem zeszyt drugi. I styl rysunku jest no, inny, ale przejście jest w miarę płynne, więc nie odczuwasz różnicy tak, byś czytał nie wiem, Aleksa Rosa, a później Łukasza Kowalczuka, że styl rysunku by się zmienił diametralnie. Tak, drastycznie. To. <grywa> e, więc to, to było fajnie. Scenariusz chyba mi się nawet bardziej podobał niż w pierwszej części. E, z tymi postaciami trochę powoli zaczynasz się e, zżywać. Mm, bardzo mi się podobało wykorzystanie, nazwijmy to, medycznej siatki. W, Dodawało takiego, jakby realizmu, i, jakby, wiesz, czegoś, co jest powiedzmy normalne, e, zrobić taki atrybut superbohaterski. Znaczy, może nie superbohaterski, a super szpiegowski. Mhm. A, więc to, to bardzo fajnie się e, sprawiło. No, scenariusz bardzo fajny. To, że jest potwór to chyba nikogo nie dziwi, prawda, krzychu, bo ty jeszcze nie przeczytałeś, nie? Jeszcze nie kupię. Jeszcze nie. No o ty. I później znowu będziesz. Nie, ja już. Że się zeszyty nie sprzedają. Mam zapisane, żeby kupić, tylko, tylko czekam do proorderu na atomie, no. Ja wiem, że to, to się nie łączy jedno z drugim, ale dla ja mnie się dla, łączy. Dla bo, ciebie się, jak dla ciebie się łączy? Bo, to... bo najpierw, najpierw preorder na atomie, który w tym miesiącu będzie macił pęki, a później to co zostaje idzie na gildię. Mhm. Więc tak, taka jest kolej rzeczy. No. O, zaplanowanie kadrów bardzo mi się podobało. E, cieniowanie za pomocą. i Oczywiście nie pamiętam ostatnio o tym, czytałem tych takich kropek. Wiesz o co chodzi? Wiesz o co chodzi? Wiem o co chodzi. Wy też wiecie o co chodzi. E, bardzo, bardzo dobrze się sprawia, e, sprawdza i też podobają mi się takie. Mm, nie wiem, jak to określić że ramy kadrów nie są takie sztywne. Jasne, że są bardzo często zaznaczone, ale na przykład wychodzą na pierwszy plan, a w tle powiedzmy kadr pierwszy z trzecim. Ra, raz, raster. Rastr. No raster. To, no to rastry tutaj bardzo ładnie się y, sprawdzają. Gra kolorem, gra cieniem. Y, onomatopeje wtedy, kiedy powinny być. Zawsze, jak jest onomatopoja, to bardzo fajnie. Jest, jest nawet bójka, gdzie masz Bach-Buch. Klasyczka. On, Onomatopoje <głos> zawsze spokojne. Często się zwraca na tę uwagę, zwłaszcza jak są jakieś zabawne. Tak, ale właśnie takie wydanie zeszytowe, taki paranormalny kapitan Żbik yy, według mnie powinien mieć takie onomatopeje. Jeśli czytasz coś, jakąś powieść graficzną mhm. yy, dotyczącą no nie wiem, jakichś super podniosłych tematów to czasem te onomatopeje mogłyby, nie wiem, spłycić temat. Ale nie oszukujmy się Wydział siódmy jest po prostu rozrywką o paranormalnych rzeczach w PRL-u mhm. I przy tym się świetnie sprawuje. Mam nadzieję, że, bo zeszyt można dostać w Empiku mhm. i mam nadzieję, że w ogóle ktokolwiek go zauważy w Empiku, ponieważ jak wszystko obecnie jest wstawione, znaczy w tych dwóch, w których ja go widziałem, jest wstawiony grzbietem. Mhm. A jak wszyscy wiemy, wstawianie zeszytów grzbietem się kończy... no wiadomo jak, więc Przez... wystawiłem przodem, żeby ludzie zwrócili uwagę. Ja, ja generalnie ci powiem, że tam gdzie ja widziałem Larinae w Empików w Zabrzu i w Empiku w Gliwicach to był, był frontem. Frontem. Tylko, że w Empiku w Zabrzu był na półce z gazetkami Lego, mm -hmm. a w Empików w Gliwicach był na półce z gazetkami z manga, między Mangami gdzieś położony tam widziałem. Ota... To w o, o, o, o, też był wsadzony otaku, otaku i tak dalej. między Mangi, a Wilku mm -hmm. był obok Świerszczyka i Wiktora Juniora, czy czegoś tam. No to kurcze. No spoko, no. A, mam nadzieję, że do większej liczby osób to dotrze, bo zaraz znowu będzie płatrze, że o czemu nikt nie wydaje w Polsce komiksów w zeszytach, a jak wydają to nikt ich nie kupuje. Lomusy. Oby tak nie było. Y I wydział siódmy. No, jeśli drugi zeszyt jest tendencją wzrostową w stosunku do pierwszego i tak jak go osobiście odbieram, no to myślę, że na koniec roku, jeśli to będzie utrzymane, to w końcu będzie seria oprócz Bradla kolejna w hmm. naszym zestawieniu, bo świetnie się bawiłem i nie mogę się doczekać już tutaj wspomnianego... A ja mam jakieś dziwne wrażenie, że jeszcze Wilku będzie walczył też w tej kategorii. Ano, no bardzo możliwe. Hmm. W przygotowaniu jest zeszyt numer 3, Żywa Woda. Aha, i na koniec zeszytu oczywiście jest jeszcze parę stron dodatków, które też podnoszą ten klimacik, Wydziału siódmego. Także, no wszystkim polecam. Jeśli panowie chcieli stworzyć polskie BBPO, to są na bardzo, bardzo dobrej drodze. Życzę gigantycznych integrali, a sobie życzę, żebym, żebym często mógł kupować. Mhm. I zrzuciłem na ziemię kogoś. No i cóż, i trzeba kupić teraz kolejny egzemplarz. Ponieważ... A ja kupię sobie drugą okładkę. Ponieważ te obiłeś grzbiet. DRANiu. Dobra. ja... E... To jest urok zeszytów. Nie obijają się grzbiety, tak jest. To tak. się czyta, a nie. Natomiast ja, ja pozwolę sobie przejść na momencik do USA. E... Trzymam w rękach twarda okładka. Daredevil Frank Miller, tom pierwszy. E... Nie mogę. Patrzę na tą okładkę i nie mogę na nią patrzeć, bo naprawdę mi się. Katastrofalnie nie podoba ta, ta okładka, no, e, tutaj ewidentnie widać Frank Miller w późniejszym etapie swojej kariery. Można założyć, że Daredevil nie wie jak stoi. Można też zauważyć, że Daredevil jest bardzo nieforemny, ale no to już tam w szczegóły. No, okładka, nie oceniajmy komiksu po okładce, zajrzyjmy do środka, ale najpierw wy, warto powiedzieć o paru rzeczach dotyczących samego wydania, ponieważ e, Daredevil Franka Millera, z, przynajmniej tom pierwszy to jest takie troszeczkę mylące, ponieważ w tym tomie mamy historie tylko rysowane przez Franka Millera. Tutaj za scenariusz odpowiada cała masa innych postaci, e, innych e, autorów. E, są to Roger McKenzie, jest to David Michelinie i w dwóch zeszytach e, spośród dziewięciu, które znajdują się w tym, w tym tomie, współtwórcą scenariusza jest Frank Miller, więc tak na dobrą sprawę te historie, które... On już Z jakich lat to jest komiks? 1979-1980. Dobry, dobry Frank Miller. Tym razem sprawdziłem, żeby nie, się nie pierdyknąć tak jak się pierdyknąłem dwa tygodnie temu przy datach Transformersów. W każdym razie... Hehehe, w każdym razie tutaj, żeby poczekać... Na historie, które Miller i pisze i rysuje, czyli te naprawdę konkretnie dobre Dardewile, to trzeba kup zacząć kupować od tomu drugiego, tak na dobrą sprawę. Natomiast jeśli chodzi o historie zawarte w tym tomie, to pomijając oczywiście fakt, że ten komiks strasznie dziwnie wyglądał obok tych Dardewili, które ukazywały się w ubiegłym roku, czyli Bendisa i Brubakera, ponieważ jest o połowę cieńszy ma trochę inny grzbiecik i, i tak jakoś ym, odstaje ym, no ale generalnie y, nie wiem czy może ty kiedyś zagłębiałeś się w ten temat może któryś z, ktoś ze słuchających wie coś na ten temat jestem ciekaw czy ym, tłumacze mają jakiś nakaz żeby na przykład komiksy z lat 80 brzmiały jakby zostały wyciągnięte z roku 1980 ponieważ ym, w tym tomie pojawia się kilka dialogów, które po prostu brzmią, jakby ktoś je wypowiedział 30 lat temu i jeśli jest się fanem takiej twardej klasyki pod każdym możliwym względem, to to na pewno przekonuje. Ja jednak jestem troszeczkę za tym, nie tylko tak jak mówię, nie wiem, czy tłumaczą w ogóle wolno, żeby te dialogi tak troszeczkę jednak uwspółcześniać, żeby one aż tak archaicznie nie brzmiały. Bo na przykład mamy tutaj jeden z zeszytów, e, gdy... Daredevil się tłucze z kolesiem z takimi fajnymi piłami. Na, na, na, obrotowymi, obrotowymi piłami na rękach. On, on a ma, takimi tarczowymi? Tak, tak. On ma, on ma jakiś pseudonim, chyba Gladiator, czy jakoś tak. I e, Daredevil się ukrył przed nim w takim muzeum figur woskowych. Coś tam do niego mówi, a Gladiator, czy jak on się tam nazywa, znam ten głos, to głos śmiałka. Ja takie tu. He he. teraz wjeżdża na syntezatorach i saksofonach czołówka. I, tak, coś, coś wtedy. I to, jest, i to jest jeden przykład Te, takich dialogów ym, totalnie wiesz, wyciągniętych z, latu, z, z roku 1979 jest tu strasznie dużo. Ym, I nie jest to jeszcze aż tak walące po oczach, jak na przykład w wielkiej kolekcji komiksów DC, gdy są jakieś e, przedruki. Komiksów z lat 40., których w ogóle się nie da czytać, to, to, to nie jest jeszcze aż tak, ale no po prostu troszeczkę, troszeczkę mi to przeszkadza w odbiorze. Ale to jest tylko taki mały, mały, mała wada, której poświęciłem zdecydowanie zbyt dużo czasu. Sam tom jest bardzo fajny. Nie jest to, tak jak już wspomniałem wcześniej, Frank Miller w najlepszym, Daredevil, Franka Millera w najlepszym okresie. Tutaj mamy po prostu możliwość spojrzenia na to, jak. Wyglądały te komiksy w momencie, gdy młodziutki, jak to gdzieś tam w tym wstępie do komiksu patykowaty Frank Miller został włączony do, do tej serii, um, jak to wyglądało i muszę przyznać, że rysunkowo naprawdę jest spoko, jest to owszem, widać, że jest to komiks, który ma już swoje lata, ale jednocześnie um, czuć tutaj z każdej strony to, że Frank Miller to... Wtedy miał w sobie ogromne pokłady talentu i pasji, i ym, rozwijał się z dnia na dzień. Bo tutaj, nawet ym, spoglądając na pierwszy zeszyt rysowany przez niego, a ostatni, w tym, zawarty w tym tomie, no, no widać już duży progres. Yy, I ja absolutnie czekam na to, yy, na, na kolejne tomy Daredevila Franka Millera, bo wiem przynajmniej z tego, co. z tych fragmentów, yy, które, które już znałem. Jego autorstwa, że no naprawdę czeka nas kilka naprawdę super komiksów Ale o samym pierwszym tomie nie mogę powiedzieć, żeby był super Jest po prostu ok, jeśli chodzi o e, pod kątem fabularnym Jest po prostu jednym z wielu, to nie, nie ma tutaj ani jednej historii, którą ja tak na dobrą sprawę zapamiętałbym jakoś dłużej ale też z drugiej strony nie, nie mam jakiegoś odruchu wymiotnego, jak przy wielu produkcjach Marvela i DC obecnie. Więc hmm, pieniądze yy, spożytkowane całkiem nieźle. Cena okładkowa tego tomu to 69,99 Twarda oprawa. Bardzo nie podoba mi się to, jak kosmicznie szybko ten komiks się brudzi. Bo to jest ten typ okładki, taki zbierający kurz. I to bardzo mocno. Yy, ale tak, no... Jest, jest to fajna rzecz jako taka ciekawostka do sprawdzenia jak najbardziej jeżeli zależy wam absolutnie na komplecie to wiadomo trzeba kupić, ale tak na dobrą sprawę ta seria rozkręca się od tomu drugiego i już tak w ciemno ten drugi tom zdecydowanie mocniej polecam od, od pierwszego, z tego co widzę nie ma, podanej, nie ma podanej daty wydania jest tylko wkrótce ale kiedy by to miało nie być czekam, jaram się drugim tomem pierwszym niekoniecznie Dobra, to ja przechodzę teraz do frankofona. E, trzy duchy Tesli, tom drugi z trzech, jak można się spodziewać. E, spisek prawdziwych ludzi, za scenariusz i kolory odpowiada Marazano, a za rysunki Gillem. I e, przy pierwszym mówiłem, że, że był w porządku, był fajnym, był fajnym panem samochodzikiem tak naprawdę e, i zobaczymy co z tego wyjdzie. I dobrze, że ta seria ma trzy numery. Teraz nie odbierzcie tego, że całkowicie bym ją chciał skreślić po drugim numerze, ale jest, jest właśnie fajnie zaplanowana na te e, trzy, trzy numery. W pierwszym numerze mieliśmy tylko wprowadzenie postaci, teraz w drugim numerze dostajemy kolejne e, rzeczy, wyjaśnienie, kto z kim jest tak naprawdę, kto jest tym dobrym, kto jest tym złym. Mamy trochę i tych japońskich robotów i mamy powiedzmy pewien polski akcent. Ten cały spisek prawdziwych ludzi zaczyna nabierać kształtu, ale kończy się też takim cliffhangerem, że nie do końca wiemy po której stronie powinniśmy stać. Są oczywiście wielkie roboty. Kolejne wynalazki Tesli, wielka walka z cały czas wspominana z Edisonem plus te wojenne i nowojorskie klimaty połączone z jakimiś zniknięciami bezdomnych, których nikt nie umie wytłumaczyć itd itp. Przepięknie narysowany, bardzo ładnie pokolorowany no i czyta się, czyta się go dobrze. I to jest też komiks, znaczy czy to jest komiks na kibel? Nie, nie do końca. E... Za duży. Ja mam duży parapet obok klopa, więc wiesz, to, no, okay. to da dałoby radę. E, natomiast e, jest młodzieżowy, jest naprawdę fajny do poczytania e, i cała historia jest tutaj bardzo dobra. Myślę, że dobry film by z tego był, taki jakby miał dobry budżet. To mógłby być, znaczy chyba budżet przy wielu filmach mógłby je uratować, mogłoby naprawdę dużo zdziałać, ale fakt właśnie takiej wojennej historii, gdzie można opowiedzieć coś zabawnego, wiesz, coś ciekawego niż tylko o samym cierpieniu, broń Boże tutaj... Nie chcę mówić, żeby o wojnie mówić tylko w fajny sposób, że, ale było fajnie, jak w amerykańskich filmach. Pojechaliśmy, postrzelaliśmy, nam się nic nie stało, źli zginęli, nara. Przegraliśmy. No, <śmiech> Ale warto się z tym komiksem zapoznać, jeśli nie szukacie czegoś tak naprawdę ambitnego. Myślę, że dla młodzieży by się znacznie, znacznie lepiej sprawdził. Jest tam jedna taka powiedzmy, brutalniejsza scena, ale w żadnym wypadku nie jest to żaden gór czy, czy coś takiego. Czytało się dobrze trzeci, trzeci tom z chęcią sprawdzę, i mam nadzieję, że jakby tą strukturę trzech aktów, ten trzeci tom też spełni, gdzie go po prostu zamknie i, i cała historia się dokończy. Bardzo fajne są te złocenia. tak właśnie, właśnie chciałem powiedzieć, że nie, nie spotkałem się przynajmniej z tym, w, tych w tych frankofonach, które sobie kupuję, zbieram. Tak, takiego fajnego... Nawet są tłoczone. Tak, wiem i z, i z przodu, i z tyłu, na grzbiecie też. I to, to y -y. mi się bardzo podoba. I to chyba dodaje takiego uroku, wiesz, takiej... Y -y. E, to jest przygodowy komiks o tajemnicy, o jakichś tam detektywach i no, głównym bohaterem tak naprawdę jest dzieciak. E, więc standardowo młody Indiana Jones, ale nie porównując do filmu o tym samym, serialu o tym samym tytule. Fajna przygoda. Był, był taki? Aha, nie było, okej. Okay. No nie, no był. Serial, dawno temu. Tak czy siak, też parę dodatków. Bardzo mi się podoba tutaj po wewnętrznych stronach okładki zrobienie tej niby komunistycznej gazety, która opisuje fakty z jednego Oczywiście, punktu widzenia, a później postacie jakby w komiksie trochę go weryfikują. Także bardzo dobrze zaplanowany komiks, dobrze wydany. E, gdybyście się zastanawiali pomiędzy, i teraz oczywiście zapomniałem tytułu, Niezwykła podróż od Kurca? Niezwykła podróż? Chyba niezwykła nie, podróż. Nie tutaj nie wiem. E, jeśli byście się zastanawiali pomiędzy niezwykłą podróżą a tym, Wybierzcie niezwykłą podróż, a jak się Wam spodoba, to wtedy można spróbować tego. No. Jeszcze się upewnię, czy to jest. Tak, tak, upewnię się. Ale chyba tak, chyba tak to się nazywa. Ja niestety w ofercie wydawnictwa kurs jestem troszeczkę, troszeczkę słabo, się orientuję. Ale może w końcu to się kiedyś zmieni. Natomiast... Niezwykła podróż. Niezwykła podróż. Okay. Natomiast ja mam znowu rzecz amerykańską, a jakże. E, tylko, że tym razem nie jest to nic z wydawnictwa Marvel, nie jest to nic z wydawnictwa DC. E, jest to Green Hornet, zielony szerszeń, tom drugi od wydawnictwa Planeta Komiksów, Mark White scenariusz, Ronilson Freire, Freire? No, Generalnie <śmiech> mam nadzieję, że tak to się czyta. E, jako rysownik. W oryginale wydało to Dynamite i jak wiele rzeczy od Dynamite'u, rysownik jest niezły, ale w sumie taki troszeczkę wyrobnik, aczkolwiek mógłby widać u niego potencjał, ale z jakiegoś powodu się jakoś nie przebił. Nie, wielu, wielu rysowników Dynamite'a to, to są rysownicy Dynamite'a, którzy jakoś nie potrafią się przebić w innych wydawnictwach. Oczywiście są wyjątki od tej reguły, a jakże, e, na przykład y, Aaron Campbell, który przez lata rysował rzeczy tylko i wyłącznie dla Dynamite, u. on tam w, bodajże w e, em, Ash and the e, Army, of, Dark Army of Darkness dziękuję. no to te, tam się udzielał, wiem, że chyba rysował coś z Shadowem y, i w końcu e, można powiedzieć, uwolnił się od tego Dynamite'u, zrobił w e, imidzu Infidel, i kurcze, jaki to jest cudny komiks, jeśli chodzi o warstwę graficzną. Ale nie o tym teraz, tu mowa. Green Hornet, zielony szerszeń, tom drugi od Planety Komiksów był zapowiadany w takim można powiedzieć dość mocno okrojonym nakładzie. Tutaj jest 500 sztuk, chociaż podejrzewam, że 500 sztuk to i tak jest całkiem dobry nakład, jeśli chodzi o komiksy w Polsce, ale nie znam się, więc się nie wypowiadam już na ten temat troszeczkę bardziej. W sensie. Bard bardziej, tak jest. Fabularnie jest cholernie dobrym komiksem. Już pierwszy tom, który prezentował... Green Horneta schodzącego do podziemia. Jego plan na walkę ze złem polega na tym, że zostanie bossem zła i on będzie kontrolował to podziemie w taki sposób, żeby no po prostu przestępczość była możliwie jak najniższa. I w tym tomie mamy tutaj kontynuację te, tego, tego planu. Problem polega na tym, że im mocniej Zielony szerszeń staje się. E, Kieru osobą kierującą tym podziemiem tym trudniej jest z tego planu się później wykręcić no i w pewnym momencie sam J. Edgar Hoover wpisuje go na listę poszukiwanych przestępców ehm, pętla zaczyna się trochę zaciskać po drodze są e różne inne perypetie, jego i kato na przykład pojawia się drugi zielony szerszeń który powiedzmy więzi dzieci na farmie i to o tym, o tym jest jeden z zeszytów ale generalnie e o, to muszę dodać, że jeżeli sięgniecie po tom drugi, zaraz powiem, czy warto, czy nie warto, to zdecydowanie warto sobie przypomnieć tą pierwszy, zanim, zanim się do, do lektury, ponieważ jest tu sporo postaci, gdzie tak po dwóch, trzech zeszytach stwierdziłem, że kurczę, w sumie troszeczkę nie pamiętam, co to było i najpierw sobie odświeżyłem tą pierwszy, później wróciłem do tomu drugiego, o wiele lepiej się zaczęło wtedy czytać. Natomiast historia bardzo konsekwentnie budowana, bardzo mm, fajne tempo jest tutaj utrzymane, Widać, że Mark Waite czuje klimat, zarówno zielonego szerszenia, jak i całej takiej pulpowo-detektywistycznej otoczki, która wokół, wokół niego tutaj istnieje, to nie jest ten nieszczęsny, zielony szerszeń od Kevina Smitha, który został przeniesiony w XXI wiek i kompletnie stracił swój charakter, tylko właśnie taka fajna, e, pulpowa historia, którą bardzo dobrze się czyta i bardzo mi się podoba to, że całość, całość to jest dwa tomy, to, to jest 13 zeszytów, w tym drugim tomie mamy siedem z nich i gdy łyknie się to jako całość to mo można bardzo szybko docenić to, że nie ma tu przestojów, nie ma tutaj niepotrzebnych zeszytów, jak to nieraz się, się zdarza. Nie ma tutaj takich momentów, że mm, czytasz i zastanawiasz się, czy scenarzysta wie w zasadzie, co robi, czy może mu tam każą coś konkretnego robić. Tutaj mamy taką historię budowaną e, konsekwentnie, bardzo pomysłowo. E, bardzo mi się spodobało właśnie to Przedstawienie zielonego szerszenia, takie jakie zaproponował tutaj Mark Wade, Jest to dość nieoczekiwane Nie jest to może dla mnie najlepszy komiks z tym bohaterem jaki przeczytałem od Dynamite, Bo chociażby Year One, Mata Wagnera mi się podobał o ciupinkę mocniej Ale jest to historia przystępna dla osoby, która Tak jak podejrzewam strasznie dużo osób w Polsce nie miała z, ty, z tym bohaterem jakiegoś większego do czynienia jest przyzwoicie narysowana, bez szału, ale, ale nie można. No tak, rzemieślnicza, nie? Tak, tak, tak. Nie, nie można się zgubić. Człowiek wie, co czyta. Nie, nie jest to jakaś żenada, ale nie jest to też jakaś ekstrawagancja rysunkowa. Jest po prostu spoko. No i jakość wydania od Planety Komiksów jak najbardziej standardowo zasługuje na pochwały. Cieszę się że nie ma galerii okładek jakiejś szczególnie rozbudowanej bo Dynamite to potrafi dosadzić. Tak, gdyby wszystkie były z wariantami. No tak to jakby to były wszystkie wszystko. warianty wszystkich numerów to prawdopodobnie musieliby trzeci tą wydać. Jak to zwykle u Dynamite'u jest tutaj parę ok okładek wariantowych jako dodatek i mm, no generalnie jest to komiks który warto znać warto przeczytać warto kupić tylko przede wszystkim ten pierwszy tom jest kluczowy przed lekturą drugiego, bo tutaj było kilka kilkanaście chyba nawet miesięcy przerwy pomiędzy pierwszym a drugim i tak z marszu, no może nie jest to najlepszy pomysł, ale e, jeżeli sięgniecie po dwójkę, moim zdaniem warto, to zakładam, że jedynkę też macie, jak nie to lepiej kupcie w pakiecie, bo Planeta Komiksów ma... W, o, obecnie w ofercie w całkiem fajnej cenie pakiet obu tomów i też myślę można powiedzieć, śpieszmy się, bo jednak nakład odrobinkę ograniczony a jest to fajna, fajna rzecz warta, do, warta polecenia, nie jest tak długa jak chłopaki mm -hmm. i przede wszystkim już jest zakończona, więc nie, nie trzeba się martwić, nie wiem, tak jak Nocnymi Wiedźmami czy, czy Shadowem, że nie będzie tych kolejnych tomów chociaż wcale nie muszą być ale, ale no, no, ca całość jest fajna moim zdaniem godna polecenia i mam nadzieję, że wydawnictwo Planeta Komiksów jeszcze po coś takiego pulpowego, fajnego z dynamitu sięgnie, bo swego czasu było tam kilka takich rzeczy i część z nich jest nawet fajna, więc ja ze swojej strony polecam Dobra, no i tym samym kończymy dzisiejszy odcinek słyszymy się za dwa tygodnie później za trzy tygodnie może się widzimy na kurczakach, z kim się widzimy na kurczakach a jak nie, to będziemy siedzieć w domach i oglądać seriale, bo jest ich dużo. Oj tak. Zwłaszcza za trzy tygodnie. Oj tak. No i co? Tymczasem do usłyszenia. Cześć.